Witajcie, moi drodzy, w dziwnym odcinku, który będzie dzisiaj. E, dzisiaj jest ze mną, e, są ze mną chłopaki z Hegemona. Hejka, miło was poznać. Hejka. I są ze mną piosenkarki z Weliara. Hej. A. Bardzo nam miło. Tak, e, nie oceniamy. <głosy> <głosy> e, od razu, zanim przejdziemy dalej, e, może taki mały disclaimer, jak to się ładnie mówi na, na internetach. E, to będzie odcinek dla dorosłych, definitywnie, bo siedzimy sobie tutaj u mnie przy stole i rozmawiamy o, na różne tematy e, i stwierdziliśmy, że włączę mikrofon, bo tematy są bardzo fajne, więc stwierdziliśmy, że podzielimy się, a przy okazji chcieliśmy przedstawić Wam sylwetkę sklepu Hegemon z bielska białej. Jezu, to brzmi jak po prostu sylwetki polskich gangsterów na YouTube, nie? Jak zostałem gangsterem? Jak zostałem Hegemonem białym? Nie, to jest białe. bardzo sobie film, wolałbym nie mieć takiej konotacji. Jest bardzo dobry film, o co Ci chodzi? Już mamy problem. I chciałem wam przedstawić sylwetkę zespołu Weliar i studia malarskiego, bo zapomniałem w ogóle od drugiej strony, w ogóle zacząłem. Perfectly Painted Studio. Nie poprawiliście mnie, powinniście mnie od razu poprawić. Nie, no my jesteśmy z, z tych grzeczniejszych. Ale to dobrze, no okej. Okay. To może wy zacznijcie, bo macie że tak, dwa wątki, to będzie dłużej, nie? To możemy zrobić jeden wasz, potem nasz i potem znowu wy, bo jesteście tacy pazerni. W sensie, że jak zostanie już tam troszeczkę pięć minut na koniec, to wtedy o was porozmawiamy. Dokładnie to, to, to... tak. No, w sumie Jakiś tam sklep w białe białej Białystok, Bielsku-Białej. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Szczecin? nie. Szczecin nie. <laughs> Takie inside joki. Moi drodzy... Um... Jeszcze zaplanowaliśmy, zacznijmy od hegemona, to zacznijmy od hegemona. Nie no bądź. ja się nagadałem niepotrzebnie, no tak, dobra. Nie, nie wiem, próbuję zmieniać moje plany. E, moi drodzy, nowy sklep, który pojawił się w Bielsku Białej, nowy sklep, który wszedł dosyć z, z dużym impetem na rynek i e, mamy tutaj przedstawiciela, mamy Pawła i mamy Marcelinę. Chłopaki z hegemona. Tak, chłopaki z hegemona. E, chłopaki z hegemona wzięli się stąd, że y, jak rozmawiałem z Pawłem na początku, to mówił, że no, przygotujemy ci, i zrobimy ci coś tam, coś tam. Mówię, no to powiedz chłopakom, żeby coś tam zrobili. Odpisywałem, nie mając pojęcia, że <grym> mówię o Marcelinie, która bym chciała, by coś tam zrobić. A ja się e. pierwszy raz dowiedziałam o tym, że jestem chłopakiem z hegemona, jak mi moja mama podesłała na, na Facebooku, że mówisz o nas chłopaki z hegemona. A, na filmiku faktycznie. Tak. No bo ten... Y, tutaj... – Gagatek. – Gagatek, tak. Żeby, żeby poprawnie <grystanie> się trzymać wszystkich guidelinów. Nie powiedział mi, że ze swoją partnerką prowadzi sklep i założył sklep i próbują coś rozwinąć. I mają swoją misję działania w środowisku. Więc może tutaj Pawle, Marcelino, oddam wam głos. Może opowiecie trochę o tym. Okej, okay, w porządku. No, czy misja? No, misja brzmi tak strasznie pompastycznie. No, nie wiem, czy można to tak określić. Generalnie... Seek and destroy. <grystanie> To by pasowało do Hegemona, jeżeli chodzi o nazwę, nie? ale generalnie nie, nie taki jest, jest nasz plan. Raczej jesteśmy, bym powiedział, pozytywnie nastawieni do konkurencji, o ile już do tego, od tego zaczynamy. Natomiast zauważyliśmy, myślę, że można powiedzieć, całkiem sporą lukę na polskim rynku i, i taki brak stan, dobrych standardów, które działają w każdej innej branży a które z jakiegoś powodu nie występują w naszej branży i po prostu jak popatrzysz na przegląd polskich sklepów, specjalnie nie będziemy wymieniać po nazwach, żeby tutaj jakby nie było ani nobilitowania, ani jakiegoś hejtowania, to dużo sklepów ma po prostu taką jedną swoją mocną stronę. Albo jest to stan, albo jest to obsługa klienta, albo jest to cokolwiek innego, natomiast chcieliśmy po prostu stać się takim przybytkiem, który w pewien sposób łączy te wszystkie Czechy. C Czechy. I Słowacy. Dokładnie tak, i Słowacji. Chcieliśmy po prostu odpowiedzieć trochę o Słowację. E wielką potężną. Między morza. E nie, oni w sumie z żadnej strony mają może, bez sensu. E Kontynuując, no i co? No i zrodził się pomysł na Hegemona. Nazwa Hegemon wcale nie podchodzi od komiksu, jak nam często ludzie tutaj sugerują, że... Kajko i Kokosz. Kajko Kokosz, dokładnie tak. Akurat nie stąd się wzięła. Nazwa Hegemon wzięła się z mojego, można powiedzieć, zafascynowania lore, jeżeli chodzi o Terrę, świętą Terrę. Gdyż kustysi, którzy sobie tam urzędują, mają Tower of Hegemon. Natomiast byłaby to zbyt długa i niepraktyczna nazwa, więc, więc padło na samo hegemon. Gdyż jakby jest to ładne słowo, ładnie się je wymawia i według nas całkiem jakby też ładnie się je pisze. Yy... Nas, nas nie pytają nazwy, bo ja wymyślałem ją pod prysznicem, więc to w ogóle nie. Przy tej historii to w ogóle my odpadamy. A wiesz, że w praktyce ja wyszedłem z podprysznica i powiedziałem tu nazwę do Marceliny? Ale ja też musiałam trochę nakierować, bo nie wpadłeś na to najpierw, żeby szukać nazwy Flor, tak? Dokładnie. Tylko szukaliśmy jakby poza, a potem stwierdziliśmy, że to jest jednak dobry kierunek, żeby, żeby w to iść. Czekajcie, zanim odpłyniemy odpunie za daleko, bo mam dowcip, w Tower of Hegemon nie ma kajkojko kosza, prawda? Są słaby dowcip. Czy wiesz, teoretycznie śladełki persi różne dziwne rzeczy trzymają w kryptach pod terrą, więc może gdzieś tam są. kajpek okay. w lodzie. W tym, Boże, jak się nazywa? W Gwiezdnych Wojnach nie, nie w kryptonicie? Nie w kryptonicie, tylko w... Kryptonicie, tylko w no w czym oni są? W czym oni byli? W węglu, to był jakiś, jakiś węgiel. jakiś węgiel. Węg jakiś węgiel. To no był kamor zamrożony. normalny zamrożony. Tak. Zamrożeni w... Nie ważne. Po, po, nam w komentarzach, bo na pewno na pewno wytknął, to jakby tak, jestem tak. tego pewny, nie? To już czytam, tracimy punkty teraz. Czytam książki, jak w wojna, Wojnach ogląda filmy, czytam komiksy. Dobry, co mnie fargie. Dobrze ci <laughs> Dobrze ci poszło. No dobrze, więc chcieliście połączyć wszystkie najlepsze cechy wszystkich sklepów. No, czy się... wiesz, to brzmi tak oczywiście. Myślę, że każdy sklep, który się otwiera, jeżeli byś go zapytał o to, jaki chce być, to każdy ci powiedział, że chce być najlepszy. Tak jak <śmiech> Nie, no to jest <śmiech> duży komplement, ale myślę, jakby na pewno nie na ten moment. Natomiast jakby wiesz, nasze podejście, myślę, na starcie już się różni tym, że jak popatrzysz, może to jest jakby zła decyzja biznesowa. Natomiast jakby czas zweryfikuje, natomiast my chcemy być tacy, że faktycznie klient, przychodząc do nas, jest w pełni zaopiekowany i wie po co i do kogo przychodzi. Dlatego jakby mimo, że dawałoby to na pewno jakiś zysk i na pewno więcej klientów, nie mamy karcianek, nie mamy planszówek, jakby nie rozdrabniamy się na inne rzeczy, że tak to imię, około modelarskie, około hobbystyczne. Około bitewniakowe. Dokładnie, tylko jakby chcemy się specjalizować bezpośrednio w bitewniakach, w tą stronę idziemy i jakby... Z mojej perspektywy, właśnie to naszej perspektywy, jeżeli masz sklep z grami bitewnymi, to to powinien być sklep z grami bitewnymi. No jakby... nie sprzedajesz tam karcianek, kosteczek, bo... herbaty, kawy, cukierków, kalendarzy. Yy... Paragrafówek. Paragrafówek. Dokładnie. No i dlatego to się potem tak kończy, że de facto klient, który przechodzi od tych twoich mniejszych, że tak to ma aspektów, które oferujesz, nie czuje się dobrze zaopiekowany, bo to jest jakby gdzieś tam twoje poboczne zajęcie. A klient, który jest tym twoim głównym klientem, czyli ten bitewniakowy, przychodząc i widząc, że de facto sumarycznie masz dużo więcej tego całego krapu dookoła, też się czuje średnio z tym, że de facto ty nie jesteś dla niego. Więc jakby... nie jesteście pocztą polską bitewniaków. No wiesz co, bardzo mocno dyskutowałem z Marceliną odnośnie tego, żeby mieć te kalendarze siostry. Zdecydowanie podoba nam się ten model biznesowy. Tak. No ale konkurencja jest zbyt duża, tak? Żeby tutaj coś ugrać. Chciałem mieć przepisy siostry Józefiny, ale niestety jakby... Anastazji. Anastazji, przepraszam. Ej, ale jakbyś kupił przepisy siostry Józefiny i przerobił to na przepisy bitewnej siostry Józefiny, to, <głos> to mogło to by być jakiś sens. Jestem w stu pewny, że Kuchnia, istnieje... Kuchnia te w... dogmaty na przykład. Jestem w stu procentach pewny, że istnieje w Polsce organizacja katolicka, która by dostała do mnie szybciej pozew, niż będę w stanie o tym pomyśleć. <głos> Jaki zakon w sensie. Sióstr. Karmelitanek. Taki zakoń jak z tych, z facetów w czerni, taki strzelający zakon, Nie, nie, nie z facetów w czerni, tylko z tego, z Blues Brothers. <laughs> może tak. No dobrze, to po, może powiedzieć troszeczkę, gdzie, gdzie jesteście, gdzie jesteście zlokalizowani i co można u was znaleźć? No Grot, gdzie jesteśmy zlokalizowani? W... Ja bym powiedział, ale zakuduję ludziom złą informację. Nie, jesteście zlokalizowani w Bielsku Białej. W Bielsku Białej, tak, dokładnie. Adresu nie pamiętam. Mam A, pineskę na Google. No, w samym centrum jesteśmy. Całkiem łatwo nas znaleźć, bo nasz sklep jest cały obklejony ledami, także z daleka widać. I, dobrze pamiętam, że przy krowie jest? Tak. Przy różowej krowie, która jest na mocno przeciwko. symboliczna, jeżeli chodzi o nasze miasto. Ona stoi przy takiej kwiaciarni od, nie wiem, 15 lat. Natomiast dosłownie w tym roku miała miejsce taka przykra sytuacja, że ktoś tą krowę zbił. Ona jest, ona jest... Ktoś zwalił krowę? Ktoś zwalił krowę, dokładnie tak, że ją po prostu rozbił, bo ona jest z jakiegoś takiego porcelanopodobnego mm. tworzywa, mimo że w skali 1 do 1. I co ciekawe, straty zostały oszacowane na 22 tysiące, jakoś tak? Z czego tysiące? materiału, I 20 moralnych? się zastanawiać nad wejściem w branży jednak wielkich figur plastikowo, nie wiem z czego to jest zrobione. Dokładnie tak, bo jak się tak na tym zastanowić, to przykładowo jest też taki inny sklep w, w okolicach Bielska obok, który ma wielkiego żubra wykonanego z takiego samego materiału ale przed żubrów sklepem. to jest trochę jednak przy sklepach. I nie zwracasz na to uwagi, ale to jest też potężna nisza na rynku. Więc to, może... jest, to nie są sklepy, to są banki. <laughs> więc może wiesz, o ile nie karcianki i planszówki, o tyle może oprócz bitywniaków wielkie zwierzęta z, z jakichś tam materiałów. Nie? Krowy w skali 1 do jednego do sklepu. Tak, dokładnie tak. tak. O, do sklejania, no to by było dobre. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś y, na internecie krążył taki model, y, nie wiem, czy kojarzysz taką firmę Airfix, która robiła modele sk do sklejania i ktoś tam zrobił z włókna szklanego model jeden do jednego jakiegoś tam Mr. Schmidt'a i taki wielki, wielka, Jaką wypraskę zrobił po prostu, że normalnie masz koła, wszystko pozamontowane, takim wielkim, wiesz, po prostu... Podnośnikiem to podnosił? Nie wnikałem, był mem na internecie stary, no nie inwestygowałem. <śmiech> Okej, <Okay>, rozumiem. <śmiech> No i generalnie odnośnie do drugiej części twojego pytania, co hmm. można u nas kupić. Tak jak wspomniałem wcześniej, hmm. można u nas kupić bitewniaki i wszystkie rzeczy związane wow. dookoła z bitewniakami. Któż by się tego mógł spodziewać? Natomiast jakby e, hegemon teraz przeszedł w taką e, pierwszą fazę, czyli mocnego dobicia towaru, jeżeli chodzi jakby no, no, głównego konia pociągowego, czyli jakby Gains Workshop, nie oszukujmy się, jest to system, który jakby króluje w branży. No i teraz skupiamy się na poszerzaniu asortymentu, dokładaniu innych marek, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę zdradzić, że w najbliższych tygodniach pojawią się u nas songi, w sensie mam na myśli Songs of Ice and Fire, polska wersja językowa, gdyż paradoksalnie ma to swoje plusy, gdyż w środku zasady są nowsze niż w angielskojęzycznej wersji, a przykładowo jeszcze są te zestawy tańsze, więc jakby może ta oferta nie jest pełna, względem wszystkich boksów, które wyszły od tego producenta, natomiast jest całkiem przyjazny, całkiem przyjemna. Myślę, że mowę się nawet powiem, jakieś Mystery Box albo inna fajna akcja na start, z czego zresztą nieskromnie mówiąc jesteśmy znani. No i poza tym to jest dobry początek, nie? To po prostu, bo starter będziecie mieli Song of Ice and Fire. Myślę, że nawet trochę więcej, wiesz? Okay. Zastanawiamy się nad tym, czy po prostu to jest y paradoksalnie dużo mniejszy system i na przykład jeżeli myślimy o, tutaj o porównania Games Workshop i powiedzmy wybierzmy sobie nawet Sigmar, który jest mniejszy niż 40, jeżeli chodzi o ileś modeli, to mimo wszystko są to grube tysiące, żeby jakby zaopatrzyć się w ten towar. Natomiast sągi tych pudełek mają zdecydowanie mniej. Sągi w ogóle są takim ciekawym systemem pod tym kątem, że de facto dostajesz gotowe figurki, bo nie wiem, czy wiesz, mm. ale jak otwierasz to się masz, nie skleja nic. Nie skleja się. Masz gotowe figurki, mm. które wkładasz w podstawkę, możesz sobie je pomalować, możesz sobie nie pomalować. Właśnie myślę, że to też jest tendencja, z której jakby wynika, że dużo więcej armii jest niepomalowanych na turniejach, bo jest to taki trochę system, no nie chcę powiedzieć dla leniwych, ale jeżeli już dostajesz gotowe modele, to nawet w sumie nie jesteś zobligowany, żeby cokolwiek z nimi zrobić przed graniem. To ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Systemem dla modelarsko-leniwych jest X-Wing. Do nie dokładnie, totalnie to powalowany. jeszcze bardziej, no tak, tak, to jeszcze bardziej. Ale wiesz, są friki, którzy przemalowywują te samoloty, i uh -huh. samoloty, myśliwce i robią z tego jeszcze ciekawsze rzeczy. Tutaj widzę, że piosenkarki coś chciały powiedzieć. <głosy> nie <głosy> no, nam się zdarzało przemalowywać właśnie. X-Wingi? Tak. Okej, okay, a z ciekawością jesteś w stanie pod jakiś taki super ciekawy projekt, który były wykonywane jakaś, nie wiem, super kustomizacja, czy to był raczej po prostu ktoś, że chciał po prostu znaczy, inne... jedne, jedne, mm, mieliśmy takie myśliwce, ja nie, niestety nie pamiętam, jak się nazywał ten statek, ale przerabialiśmy właśnie no. na takie skrzydła motyli mhm. w różnych A, kolorach. Czerwony, tak. to brzmi I powiem szczerze, na początek faktycznie był to taki dosyć Intrygujący, że tak powiem, kontrowersyjny pomysł, ale ostatecznie wyszło to bardzo, bardzo przyzwoicie. faktycznie To było bardzo dawno temu. To było bardzo, bardzo <grym> dawno temu. Biorąc pod uwagę, to jest system, w którym, no nie wiem, nie chcę strzelać statystyką, ale myślę, że 90 parę procent graczy ma jakby te modele, które są z pudełka. Osoba, no, no oczywiście, oczywiście, To osoba, która przychodzi z modelami, które są skastomizowane w ten sposób, myślę, w tym tłumie się wyróżnia jeszcze bardziej niż w systemie, w którym w ogóle, żeby mieć cokolwiek pomalowane, to musi być to pomalowane po prostu, kropka, nie? Więc, to no fajny projekt. Z Song of Ice and Fire jest tak, że te armie chyba są w tym samym kolorze zawsze, nie? Jeżeli kupujesz jakąś tam Le, tak, konkretną, tak. nie wiem... Mm. Boltonów powiedzmy. Boltonów, na przykład. No. Tak, to nie no. są w jednym, tam brązowym, załóżmy, kolorze, i nikt są czerwoni, i są niebiescy, i nie są jacyś tam, więc, kupując więc... wszystkie modele, nie musisz ich malować, możesz po prostu grać. No ale tak. z drugiej strony zauważyć, że na przykład w Underworldsie ludzie, ludzie malują jednak te modele, te bandy jednak są. No ale weźmy pod, weźmy pod uwagę, hmm. że jako tutaj najbardziej znany chyba fanboy GW, modele z Underworlds jednak. Yy, poziomem jakości odstają od, od Song of Ice and Fire. Ten system może, je, system mechaniczny jest dobry, natomiast te modele są z plastikowinylu, z tego, co każe, są takie planszówkowe modele. To nie jest plastik GW, który jest twardy, wytrzymały i tak dalej. Są takie, są takie wiotkie modele i one czasami dla początkujących nie są najlepszymi modelami do malowania, moim zdaniem. A Underworldsy, poza tym, że są normalnymi modelami, tak jakby Games Workshop, Games Workshop by je wydało do Age of Sigmar czy do jakiegokolwiek innego systemu, są po prostu na tym samym poziomie jakości. Jeśli nie lepszym, bo to są zupełnie indywidualne modele, każdy jest inny w bandzie, nie, trafi się dwa, nie trafią się dwa takie same modele, dlatego one są dobre dla ludzi, którzy chcą pomalować raz kiedyś coś i pomalować to na tak naprawdę miodzie poziomie. Nie? No wiesz, tak paradoksalnie przez tą taką y, dominację Gains Workshop na rynku myśmy się przyzwyczaili do tego, że jakby jeżeli myślisz o bitewniaku, grze bitewnej, cokolwiek, to właśnie sobie wyobrażasz tą taką... Potężną część hobby, związaną de facto z przygotowaniem armii do, do walki, a nie samej walki. A, a tak naprawdę, od, można powiedzieć, zarania bitewniaki, de facto były tą końcową fazą, czyli bitewniakami. Więc okej, okay, względem GW jakby jest to gorsze, bo żyjemy w innych czasach, nie oszukujmy się i ta przyjemność modelarska płynąca z tego myślę dla wielu ludzi jest nawet ważniejsza niż samogranie. ale myślę, że pod kątem songów to też jest to właśnie kozackie, że jest strasznie duża grupa ludzi, która ma na przykład całe swoje armie z GW szare, Albo daje je komuś pomalować, albo maluje kontrastami, albo po prostu maje szare. Bo jakby nie jest to część hobby, które ich interesuje, tylko interesuje ich rzucanie kostkami i zabawa. Każdy ma swoje hobby. Dokładnie. I dla ludzi, którzy powiedzmy, no nie wiem, czy koniecznie przejdą z Games Workshop, tylko czy po prostu wejdą w sągi, rozwiązanie, w którym wyjmujesz, masz, grasz, wydaje się bardzo optymalne i przemyślane. Mhm. Gdzie te modele jakby nie są ważne same w sobie, tylko jest ważny ten system i gra. Czy ja ogólnie jako osoba, która zawsze szkaluje ludzi, którzy nie wkładają dużo czasu w malowanie figurek, <śmiech> rozumiem takie podejście, że chcę po prostu wyjąć, zagrać i jarać się zasadami i narracją, którą buduję se koło grania, a nie godzinami spędzonymi na doklejeniu lewej rączki na lewą rękę, prawej rączki na prawą rękę i nie wiem, czapki i tak dalej, bo aczkolwiek ostatnimi czasy Games Workshop robi to trochę lepiej w sensie monopauzów, które są może problemem dla niektórych, a dla niektórych są błogosławieństwem, bo po prostu wyjmujesz, składasz, ściskasz i jest. To czy wiesz co myślę, że to też mocno zależy od tego o jakich modelach mówimy, bo jakby dużo jest hejterów monopauzów, często nieuzasadnionych, bo ma tu mimo wszystko swoje plusy, ale są takie pudełka, które broń Boże, nie powinny być tak wydane, jak na przykład ostatni przypadek Boysów, bo jakby tutaj jest to, yy, widząc Twoją minę, chyba nie muszę Zostawiamy ich zakładać. dokładnie. To jest PTSD mi się o to, <laughs> o to otwieram. Dobrze, przejdźmy do Perfectly Painted Studio. Jak Wy widzicie jakość modeli, czy jak malujecie modele dla różnych, dla, dla różnych ludzi, pewnie z różnych systemów, bo nie malujecie pewnie tylko Games Workshopu, nie, nie ma czegoś takiego, że Games Workshop albo, albo wypad przyjmujecie wszystko, co Nie, chociaż przy... czasem byśmy chcieli. A, no i właśnie, to jest, jest właśnie coś, do czego chciałem dążyć, że jednak Games Workshop przyzwyczaja do tego standardu, nie? że tam łatwo się to... Okej, okay, względnie łatwo się to maluje, bo wszystko jest zaznaczone, wszystkie detale są zaznaczone, nie ma zbyt dużo płaskich powierzchni, nie trzeba się jak ja to mówię, spuszczać się nad, nad płaskimi powierzchniami, tylko można po prostu pojechać, pomalować i jest zrobione, nie? Znaczy, ja, ja, powiem szczerze, to ja powiem szczerze, że jestem, jeżeli chodzi o malowanie, ja jestem Games Workshop fan, jestem fanboyem wielkim, Natomiast Ale powiem... powiedz prawdę, kim jesteś. Powiedz prawdę, czym się zajmujesz jakiś. I kto ci płaci Tak. <głosy> <głosy> powiedz prawdę tutaj na. No nie na wizji, tylko na, na antenie. na, na, antenie. na, słyszalni, na, słyszalni. na słyszalni. Jaki system jest w twoim sercu, żeby jakby słuchacze wiedzieli, z kim się mierzą, tak? Znaczy ja turniejowo gram. O mój Boże, to pole polecam ci zasięgi, jak ja powiem. A fajnie. Jakie nie. zasięgi? No, <laughs> no śmiało, nie bój się. E, nie, ja gram dziewiątkę w The Night Age. E, O nie! O nie! Tego się nie spodziewałem! W e, królewski system. Nie zgodzę jak to, się. Jak to mówi Paweł, to jest królewski system? Ja tak mówię o 40, przepraszam bardzo. <laughs> mm. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, no to niestety GW, GW jest niewątpliwie królem. Chociaż powiem szczerze, że ja na przykład wolę właśnie taką szóstą, siódmą edycję. Fantazy mm, Batla. Fantazy Batla, bo przyznam szczerze, obecnie znów idziemy w tą stronę w tych figurkach GW, że one właśnie mają za dużo tego szpeja. Mają mnóstwo tych guziczków, jakichś tam sprzączek i tak dalej. I, I powiem szczerze, z jednej strony to fajnie wygląda, tak, bo każdy model jest inny, jest tam naprawdę jakieś mnóstwo takich szczegółów, ale z drugiej strony wiem, że na przykład dla osoby, która uczy się na przykład malować, albo nie jest tam jakimś totalnie wymiataczem w malowaniu i właśnie chciałaby mieć szybko pomalowaną armię, która wygląda fajnie, to to przeszkadza. Mhm. Uważam, że to przeszkadza i. Uważam, że właśnie taka szósta, siódma edycja to jest po prostu mój, mój wzór do naśladowania yy, i tak bym chciał, żeby wyglądały modele, ale idziemy w zupełnie inną stronę, wszedł ten modeling 3D i mm -hmm. no i już chyba, chyba to do nas nie wróci. Niby. Tak, bo, bo trzeba, trzeba zaznaczyć, że modele z szóstych, siódmych edycji, te stare modele, nawet z czwartej, piątej edycji Warhammera 40 były w większości modele... Mar, mm, w, naj w najgorszym wypadku były tak zwane three-upy, czyli projektowane w trzy razy większe i dopiero później zmniejszane do, do tych modeli, którymi gramy. E więc, ale nadal były robione ręcznie. To było wszystko robione z wykałaczkami, rzeźbi narzędziami rzeźbiarskimi, pomysłami jakimiś absurdalnymi. Nie wiem, y jak się nazywa te. Y futerka były robione takimi specjalnymi do wyciskania wągrów z tego, co pamiętam, się tak, tak, tak, tak, tak, tak używało, bo... żeby robić fajne futerko na tym, tym tak, niezawodny, i niezawodny, niezawodny, do zniszczeń zawsze korek, prawda, jakiś tam albo półmeksik, tak, cyk, żeby... cyk, cyk, cyk żeby poniszczyć. A skoro jesteś takim y, fanem szóstej, siódmej edycji, jak twoje predykcje i twoje oczekiwania w stosunku do Old World, które się ma pojawić niedługo? No rozmawialiśmy ostatnio z Pawłem właśnie. Tutaj jest mocna właśnie, kość zgody między nami. Tutaj jest mocna kość niezgody. Znaczy, ja się już z... danie nie pytałem. <śledztwo> <śledztwo> o ty! <śledztwo> no cóż, rozmawialiśmy też dzisiaj poza anteną odnośnie tej nostalgii, mhm. która jest mocno eksploatowana, czy tam przez właśnie jakiegoś Netflixa, czy produkcję jakichś tam filmów. No i wydaje mi się, że ten Old World jest takim właśnie zamachem finansowym, czy jakimkolwiek, jak, jakby tego nie nazwać, na, na tą nostalgię mhm. za tym Warhammer Fantasy Battle, które niestety umarło. Zobaczymy. Ja jestem optymistycznie nastawiony, bo ja jestem takim, że tak powiem, hobbystą, który mówi, każdy ma tam swoją, swój fetysz. Ktoś lubi malować, ktoś lubi grać, ktoś lubi jarać się lorem. Ja tych wszystkich ludzi bym bardzo chętnie wszystkich przytulił i po prostu bierzcie i cieszcie się z tego tym, wszyscy, z tego wszyscy i, i fajnie spędzajcie swój czas. To jest hobby więc jeżeli Old World komuś przypadnie i będzie spędzał przy tym miło czas, to super, fajnie. Nie wiem, czy kupię, nie wiem, tak naprawdę na razie nic nie wiemy, no ale hype, prawda, hype train ruszył ze stacji i nabiera, nabiera prędkości. Pawle, jakie ty masz na to zdanie? Bo e, no jest, nie... Jesteście w prze, przeciwnych obozach. Znaczy pod tym kątem nie jesteśmy w przeciwnych obozach. Myślę, że jakby też uważam, że wyjdzie z tego coś dobrego, natomiast jestem nawet nie wiem skąd, ale niesamowicie pewny jestem. Po prostu mam potężne przeczucie, że będzie to Horus Herezji. Będzie... Czy znaczy to ma być Horus Heresy Horus Herezji dla 40 jest tym, czym Old World ma być dla. Obecnych. Więc będzie wydany przez Forge Warta, moim skromnym zdaniem. Yy, tak, natomiast. Weź pod uwagę, że coraz więcej rzeczy z Forgeworlda pojawia się w głównym nurcie. To jest prawda. Znaczy, inaczej, jeżeli miałbym strzelać, starter w plastiku, reszta tak. Forgeworld, potem może coś dołożą. No, tak. Więc w praktyce, tak jak tutaj kolega Przemek powiedział... A O tym plastikowym starterze nie wspominałeś. No bo gadaliśmy ogólnie o systemie, w czym wyjdzie. Nie? Natomiast czy zamach na nostalgię? Tak. Czy zamach na portfele? Jeszcze bardziej. jakby? To jest gór. Hello. W ten sposób to widzę. Natomiast obawiam się tego, jak będzie z formami. Bo ile na przykład na przykładzie Custodes jestem skłonny naprawdę przyznać to na antenie. Nowe formy z Forge i nowe odlewy są spoko, są autentycznie spoko. Jest mało oczyszczenia, jakby dalej jest absurdalne, że przy tej cenie faktycznie musisz czyścić model z tego takiego śliskiego materiału odnośnie wyciągania z formy. Wszyscy. Znaczy po prostu no, A, znaczy z medium. z medium. Release, Dokładnie. Release. To jest absurdalne, że przy tej cenie musisz to robić, jak oni by tego nie mogli zrobić. Biorąc pod uwagę, że kupując modele z takiego RTLW, ukraińskiej chyba albo rosyjskiej firmy, nie musisz w ogóle tego robić. Za ułamek ceny, zaznaczmy, tak? No, mm, nie do końca. Jakbyś... Ale jakość jest naprawdę dużo, dużo, dużo większa. No tak, natomiast przyszedł mi na przykład ostatnio Galatus Dreadnought, który jest... Niepokrzywiony. Miecz jest prosty. Nie ma nadlewek, nie ma przesunięć, nie ma niczego. Można powiedzieć, że jak go wyczyszczę i urwę po prostu taki mały cypelek na końcu miecza, to jest to model gotowy do składania, bo nic z nim nie trzeba robić. Więc jakby pod tym kątem jest spoko. Natomiast jeżeli zamierzają wypuścić Old World, to jakby jest to na start milion modeli i zakładam, że będą się posiłkować starymi formami. Nie, mi się wydaje, że oni zrobią Old World na tej zasadzie, że zrobią plastikowy starter, że będą dwie, na przykład Bretonia i Orki, załóżmy i będą co miesiąc, dwa miesiące, wypuszczali jedną armię. i Będzie trickle, ty, trickle Feet, to się nazywa. Będą wypuszczali tak, wystrwali po dwa boksy, trzy boksy i będziemy się wszyscy tym jadać. Ale widzisz to w ten sposób, że na przykład wy wypuszczą, no nie wiem, powiedzmy Lizardmenów i wypuszczą dosłownie dwa pudełka? Nie, wypuszczą Battle Force'a, które mógł sobie złożyć i te rzeczy z Battle Force'a albo jakiś dodatkowy, jeden dodatkowy boks. Czyli będziesz mógł kupić Forcea albo to, co jest w Battleforse'ie w osobnych pudełkach. Nie uważasz, że pod kątem wydawniczym to jest jakby za mała różnorodność, żeby tworzyć z tego armię? Mam na myśli, jeżeli będziesz miał powiedzmy 4 jednostki... Ałaś, kiedyś piątą, 6. edycję? Yy, Tam nie. się tak gra. Tam grasz hordami po 30-50 modeli. Zależy oczywiście od armii. No ale bier. jednostek masz sporo różnych, nie? Tak. Ale no dlatego wyrzucasz co jakiś czas po jednym, dwa boksie i już. No, jest to jakaś myśl, zobaczymy wszyscy, jak będzie, natomiast yy, na defi pewno nie będzie tanio. <głos> może być pewnie. Definitywnie jest to yy, rzut na nostalgię. Jest to na, na przyciągnięcie ludzi do starej edycji. Yy, dla nowych graczy, którzy wiesz, jak, jak był jak to jeszcze na chleb mówili BEP, to jest po prostu. Wow, zobaczcie, jak to wyglądało kiedyś, jak to było kiedyś. A no, dla ludzi, którzy grali wtedy, to jest po prostu na zasadzie, hej, patrz, pamiętasz, jak to było? Pamiętasz, spaliłeś swoją armię, jak wyszedł AOS? Możesz ją kupić jeszcze raz. <głosy> Tym razem w plastiku na przykład, a nie w metalu. Ale może teraz już spłaciłeś kilka razy za, za mieszkanie? <głosy> tak, tak. Już może, jesteś... <głosy> <głosy> może już się tam do czegoś dorobiłeś? To ta cena raz, dwa jakoś tam... Dzieci odrosły? <głosy> Dzieci odrosły. Masz już budżet na ich uni uni uni uniwersytet? <głosy> jest, gdzie go wykorzystać? <głosy> to czy po prawdzie... Teraz pytanie, jak to się przyjmie jeszcze w Polsce, bo to jest istotny argument, mm. nasz tutaj lokalny rynek, bo 9 Age radzi sobie tutaj, bym powiedział, doskonale. A wiesz dlaczego sobie radzi doskonale? Bo jest przez graczy, więc jest zbalansowany. Mm, nie, raczej chodzi o to, że możesz masz dowolność totalną modeli i możesz wykorzystywać swoje no modele ze wszystkich fakt. systemów, jakich chcesz. No i też drukować. Drukować oczywiście, odlewać. Ostatnio był, e, e, wspominamy 10 grudnia, dzień odlewnika. E. <suszy> Na pewnej grupie było to bardzo miło wspominane i możesz sobie drukować, możesz sobie odlewać modele, możesz sobie robić cokolwiek i nikt Cię o to nie spina się, bo jest tylko ze, jest to dziewiąta edycja, jest, jak to ładnie się teraz nazywa, bardzo popularne miniature, miniature agnostic. Nie? nie ma znaczenia, jaki z modelu użyjesz, ważne, żebyś przeciwnikowi powiedział, jakie ja modele co one robią i tak naprawdę możesz to używać czegokolwiek. No dobrze, może przejdźmy teraz od, od Worldu, do, wróćmy do sklepu. Jako sklep. Marcelino, jak wygląda w ogóle marketing prowadzenia nowego sklepu? Daj nam trochę jakiś insight, bo ty się chyba tym trochę zajmujesz i… E... Kurczę, marketing. E, Okej. Okay. <grystanie> no tak, wypadałoby, żebym też coś powiedziała, bo teraz Paweł totalnie przejął pałeczkę. E, bo dziewczyny z Hegemona cały czas mówiły, teraz niech tak, chłopaki coś powiedzą. Tak, tak. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, marketing. No nieskromnie powiem, że ze wszystkie najlepsze pomysły odpowiadałam zdecydowanie ja. Prawda <grystanie> Paweł? No to jest prawda, tak. Marcelina tutaj pod kątem marketingowym jest tą stroną, która moją wiedzę i znajomość potrafi przekuć w dobre akcje. Tak, no bo ja nie ukrywam, że ciężko jest mi się tutaj włączać czasami w rozmowę, bo totalnie no, o Warhammerze to się dowiedziałam, powiedzmy parę lat temu, no w przeciwieństwie do tego, że wy siedzicie w tym już długo. I jak wyjął tak? figurki z szafy, tak? Tak. Ale nie zrobił tego na początku, tak? Wziąłem ją bardziej z zaskoczenia, bo w momencie, kiedy poznawaliśmy się, byłem uśpionym hobbystą. Tak, był totalnie wyciszony. Miałem wszystko sprzedane, bo gdy wyjechałem na studia, sprzedałem wszystko, łącznie z pędzelkami, farbkami. Tego naj żałuję najbardziej, bo kupić sobie farbki naraz, to jest potem ogromny wydatek. Teraz masz sklep, po prostu weźmiesz się z półki. Nie? Normalna akcja. <śmiech> <śmiech> Natomiast <śmiech> dlatego otworzyłeś sklep, <śmiech> żebyś wiedział, nie no żartuję. Natomiast. A wiesz, jakie spiny czasami są o to? No... Nie. Ja tu jestem totalnie głosem. Wróćmy do marketingu, okay. <laughs> nie mówimy teraz o tobie. To ja się <laughs> usuwam w cień. No i jak pewnie część ze słuchaczy może kojarzyć, no to zaczęliśmy całkiem ostro od Mystery Boxów, tak? Mhm. Gdzie ten pomysł też był całkiem długo debatowany i musiałam go, tak przynajmniej pamiętam, musiałam go trochę przepychać bo za i przeciw było całkiem sporo, bo faktycznie no, cena była wybitnie korzystna i spędziliśmy masę czasu nad tym, żeby stworzyć te zestawy w taki sposób, żeby one faktycznie były... Takie, że nie dostajesz na przykład trzech takich samych pudełek, tylko faktycznie wyciągasz to z tego mystery boxa, jesteś w stanie to złożyć sobie i coś tam nawet pograć. Że to miało być po prostu takie mystery box, ale pomyślane. Uh -huh. A nie na zasadzie, co nam tam leżało, to tam wrzucamy do tego pudełka, dlatego też no, naprawdę włożyliśmy mnóstwo pracy w całą tą akcję, No, ale po fak jakby już no, z perspektywy czasu można powiedzieć, że totalnie super się to przyjęło, No, naprawdę dobrze nam się to sprzedawało i no, ludzie do teraz nas z tego kojarzą. Znaczy, ja wiem, że to nie było dawno. Bo nie ukrywajmy, że czasami jak sklepy robią takie mystery boxy, to jest to ich sposób na pozbycie się towaru, który zalega na półkach, który nie da się go inaczej wypchnąć i wypychają modele, które albo nie są w mecie tak zwanej, czyli nie grają, albo po prostu towary, które no, trzeba ruszyć, żeby się sprzedały, żeby się zwróciły. No i to no jest jakiś sposób, a wy tego winety nie zrobiliście i co więcej, z tych mystery boxów, może mystery, mystery boxów ruszyliście do battleforstów swoich własnych. Tak. Przy, przy momencie, kiedy na święta GW wypuściło swoje Battleforcey, wy zrobiliście swoje hegemonowe boxy. No właśnie, bo y, jeszcze wracając na moment do tych y, Mr. Boxów, bo y, chyba źle byśmy się trochę z tym czuli, gdybyśmy właśnie w taki sposób do tego podeszli, że po prostu mniej grywalne modele byśmy wpychali ludziom, no dobra, cenka, ale weź nam to w ogóle z magazynu, no a poza tym też... Jeszcze, jeszcze ci to myślemy. No też y, trzeba zaznaczyć, że y, nie po to współpracujemy z reprezentacją, żeby robić takie wały tutaj, tak? No też praktycznie dlatego to jeszcze chciałem dopowiedzieć, że jakby dlatego Marcelina trochę musiała forsować ten pomysł, gdyż byliśmy autentycznie bardzo nowym, świeżym sklepem. De facto to była nasza pierwsza akcja i nie było za bardzo na polskim rynku, czegoś, żeby się odnieść, jeżeli chodzi o mystery boxy. Bo właśnie wszystkie akcje mystery boxy to raczej były takie akcje na zasadzie wyprzedaż magazynowa i często sklepy pisały o tym wprost. No Ale zrobiliście akcję i pomogła wam reprezentacja. Jaki znany youtuber wam pomógł z tym, nie? Taki znany youtuber jeden się znalazł ale chyba. Ale też byłeś taki sceptyczny, tak mi się no, wydaje. nie ma się na co na oszukiwać. Napisał, znaczy odezwał się do ciebie sklep, którego nie znasz, sklep, który jest nowy i nie wiadomo czy nie zakosi kasy i nie ucieknie, tak? Czy z jakiegoś białego stoku? Dokładnie. Co to w ogóle jest? białka białe białka białe natomiast w praktyce właśnie moja największa obawa była taka, że mimo tego, że jakby cena procentowo wychodzi dobra, to nie dało się z powodu braku danych, braku jakby możliwości przeprowadzenia researchu oszacować, czy w ogóle modelarze są Chętni na kupowanie w ciemno. Jakby to jest taki model zakupowy, który się sprawdza w wielu branżach. Powiedzmy, sprawdza się w grach komputerowych. Na przykład doskonale, jeżeli chodzi o tego typu. Sail, sail, sail. Dokładnie przykładowe skrzynki z CS-a piękna sprawa. Kupowanie w ciemno zalewy, co wypadnie skin za 3 centa albo za 3000 dolarów. Raczej on ci nie wypadnie, ale jest szansa, tak? Natomiast to jest taka branża, że jakby często ludzie chcą kupić konkretnie, bardzo konkretną, specyficzną rzecz. Dlatego był to w pewien sposób szalony pomysł, ale jak jakby pokazał czas. Jest duża grupa ludzi, która powiedzmy ma dużo rzeczy i chce sobie zrobić miłą niespodziankę sama sobie i jakby w ten sposób jest w stanie to zrobić. I naprawdę dostaliśmy dużo pozytywnego feedbacku i no, no nie zdarzyło nam się, no w sumie nie zdarzyło nam się usłyszeć jakiejś negatywnej opinii na temat tych boksów. No i tak, no, wyszły te boksy, no teraz też puściliśmy farbkowe boksy. Eee, właśnie, żeby teraz przejść z tej strony składania modeli na malowanie modeli. tak? Uh -huh. Kto sobie kupił mi Boxa wcześniej z modelami, może sobie teraz kupić z farbkami. Jeszcze Mystery Boxy z klejem powinniście robić. <śmiech> <śmiech> I no to, to myślał. No tak. I, I też się okazuje, że ludzie do tego fajnie podchodzą, że nawet fajnie jest mieć właśnie boksa z różnymi farbami i no myślę, że to jest też taki aspekt dodatkowy takiej zabawy przy tym wszystkim, że spoko, mamy fajną cenkę i no może trafisz akurat jakąś super farbę i użyjesz, nie wiem, może wcześniej w ogóle nie pomyślałeś o tym, żeby użyć tego, tego technika, ale teraz dostajesz go w zajebistej cenie i, i super i może ci się akurat nie wiem, na podstawki przyda. korzystasz na przykład z farb Walecho, albo Army Paintera tak. albo czegoś innego i stwierdzisz, Chciałbym spróbować sześć farbek? 10. 10. 10 farbek Games Workshopu. Rzucę sobie trochę hajsem i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie i wykorzystam. No tym bardziej, że w praktyce masz u nas gwarancję, że w takim pojedynczym zestawie żadna ta farbka się nie powtórzy. Więc jakby takim naszym największym chyba hitem sprzedażowym są zestawy z kontrastami. Mhm. Tak, w ogóle nie spodziewaliśmy się zupełnie tego, że te kontrasty tak bo jednak przeciwników te farby mają sporo. nie? Jak mam być szczery, byłem pewny, że kontrasty to są te boksy, które zostaną. Natomiast co mam autentycznie największym hitem sprzedażowym, jeżeli chodzi o to, Akcję, bo mam wrażenie, że dużo ludzi właśnie przeciwników albo niezdecydowanych albo gdzieś tam wycofanych stwierdziło, że to jest jakby najlepszy moment, żeby dać im strzał, żeby spróbować, żeby zobaczyć czym to się je, bo jakby cena wychodzi całkiem optymalna, no jakby no nie oszukujmy się, nie da się za bardzo na rynku w tej cenie kupić tych farbek. A wy w Perfectly Painted Studio jak tam widzicie ja kontrasty? Ja właśnie chciałam zadać to pytanie, właśnie tak zerkałam na nich, jak to mówiłam. My bardzo lubimy kontrasty, tylko nie używamy ich tak jak GW tego mhm. to proponuje. Malujemy mhm. nimi stereografu i robimy okay. sobie takie właśnie cienie mhm. kolorowe. Czyli filtry. czarny podkład? Używamy ich jako filtry właśnie. Czarny podkład, zenital biały i kontrasty. Tak? Jest, taki jest, jest taki popularny mit i chciałam o to zapytać w sumie teraz na antenie ludzie w internecie twierdzą, że kontrasty mają jakąś tam domieszkę winylową albo coś takiego i podobno zatykają areografy. Chciałem zapytać, czy jesteście w stanie to publicznie e, zdementować nie, i zakończyć ten wątek? E, tak, w naszym laboratorium nie. przeprowadziliśmy te testy. Niezależni naukowcy. Niezależnie nie naukowcy. Amerykańscy. Amerykańscy. <śmiech> Amerykańscy. <śmiech> Amerykański piosenkarki. <śmiech> nie, zdecydowanie nie mieliśmy takich problemów z malowaniem kontrastami areografem, więc no myślę, że z, padające to z ust osób, które myślę przemielają tych kontrastów miesięcznie więcej niż modelarze przez rok czasu na własne potrzeby. Jest to całkiem konkretny argument za tym, że jest to bullshit. Nie, no ja powiem, ja jestem, ja jestem wielkim fanem kontrastów. Przyznam szczerze, że głównie używam ich właśnie aero, przy pracy aerografem. Do filtrowania są naprawdę... Genialne mhm. yy, i naprawdę aż czasami wciskam je gdzie mogę, nawet jeżeli nie jest to do końca potrzebne, ale naprawdę są fajne po nałożeniu aerografem, są matowe. To też jest duża paleta kolorów, więc mm. naprawdę można sobie fajnie 16 wyprosować. kolorów jest? Tak. Oj nie, więcej. Tam chyba 20 więc? chyba... kilka, ale okay. nie dwadzieścia podam dwadzieścia się do 16. <laughs> Natomiast a na przykład przy OSL też ich używacie do robienia tej pierwszej poświaty? Czy to nie e, jest tak, ten przy Tak, OSL przy OSL ach też są bardzo przydatne, z tym, że trzeba pamiętać, że jest to filtr, więc trzeba, trzeba zbudować. Go kilka razy. Trzeba go nałożyć kilka razy, a swoją drogą wcześniej no, trzeba cały, że tak powiem... Tak cały cały światłocień trzeba ułożyć wcześniej, i dopiero hmm. później nakładamy sobie tam jakieś taki właśnie mini, barwy. Taki mini tutorial tutaj macie. Nie? Tak, taki mini, mini tutorial. Ale zdecydowanie kontrasty polecamy. do tak do I sami do... skorzystaliśmy z mystery boxa, tak, z kontrastami, hegemona. z hegemona. Polecamy. Tak, polecamy. No nie za... kłamią, nie, nie powtarzają się. no Za czasów twojej mł młodości to w radiu były takie audycje e, Majsterkowicza, tak myślenie. Więc teraz mamy tutaj audycję modelarską, to wracamy w pewien sposób do twoich młodzieńczych lat, tak no, mówisz? W były modelarskie? W telewizji był. Mio, mio, mio, miodowy? Nie, nie, nie, nie. Słodowy. Słodowy, tak. Słodowy, miodowy. Tak. miodowy. Tak. Nie, nie, nie, no, dzisiaj tak. to by było tak miałam. jak zbudować swój kompresor na przykład, Na bo, przykład, tak? Tak? Z lodówki, nie? Z lodówki. Weź lodówkę mamy. Tak. <laughs> po co lodówkę, lepiej oponę. Pozdrawiamy tak, Mortimera. Tak, ale dzisiaj, można z opony. Dzisiaj, dzisiaj tak swoją drogą, no to nie tak, że siedzimy z Mortimera, broń Boże, tylko właśnie rozmawialiśmy o tym, skąd zaczynaliśmy się uczyć malować i przyszedł nam do głowy Mortimer z Cytadeli. I oglądaliśmy dzisiaj, akurat pierwszy film, który nam się wrzucił, to akurat jak zbudować i czym zastąpić kompresor i było koło od malucha chyba. Dokładnie było. tak było i korzystając z tej możliwości, że mam prawo głosu w końcu, w tym kraju, haha, to chciałem Mortimer Ci powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję za to, że w młodzieńczych latach zepsułeś mi życie i wciągnęłeś mnie w to hobby. Dzięki Tobie dzisiaj powstał myślę, sklep hegemon. To jest bardzo długi łańcuszek, ale dziękuję, że pokazałeś mi tyle sztuczek. Mortimer jako ten mały motylek raz machnął skrzydłami i teraz tak. mamy sklep hegemon, tak? No, tak. tak. Dokładnie tak. <laughs> no powiem Ci, że w, w Perfectly Painted Studio dalej nakładamy kalkomanie, tak jak wujek Mortimer uczył. ja robię cały czas play tak jak on mnie nauczył na się raz kiedyś. Człowiek legenda jednym Człowiek -legenda. słowem. Tak jest. Szkoda, że już nie tworzy materiałów i szkoda, że już nie możemy na YouTube zobaczyć. No dobrze, przejdźmy sobie teraz do takiego pomysłu, jakie macie wy, jako Hegemon, jakie macie plany na przyszłość? Nie, nie pytam się o konkretne plany, co macie zamiar dokładnie zrobić, tylko co chcecie osiągnąć w przyszłości? Może okay. Marcelina? Ma tak, bo z bo ty <gadanie> Zacznij ty, a potem ja e, Mogę zacząć, Pogadam. tak, bo myśli? ja bym jeszcze chciała tutaj wspomnieć, bo wypłynął temat naszych Battle a to się tak. też trochę wiąże. Mm -hmm. bo... I współpraca z tą reprezentacją. Nie? Dokładnie. E, bo my mamy, że tak powiem, całkiem mocno skupiamy się właśnie na tej stronie bardziej graczy na ten moment niż modelarski. Mm. To się teraz, teraz się zmienia się zaraz dowiecie, ale e, właśnie no, zaczęliśmy od tej reprezentacji e, i dlatego też e, to jest kolejny pomysł, który bardzo musiałam forsować, ale w końcu się udało w ogóle ustalić e, format, no bo najpierw myśleliśmy, że będziemy robić grywalne 2000 punktów, no bo to jest najzwiązowniejsze. E, potem stwierdziliśmy, że to jest jednak za drogo. E, e, był też pomysł, żeby zrobić e, 500, ale to znowu e, reprezentacja powiedziała, że się tego zupełnie nie podejmie, bo no, na 500 punktów to właściwie Każda rozpiska jest zbalansowana, jakby to po prostu tam nie ma co poczarować, tak? Nie ma jak Zbalansowana? Chodzi, robić... że jest zbalansowana na 500 punktów? No może źle słowa. Jakby tych synergii nie da się za bardzo zrobić, mhm. po prostu one są podobne wszystkie, jak zrobisz na 500 punktów. No więc ostatecznie stanęło na tej 1000 punktowej rozpisce i szczerze mówiąc, dla mnie jako również początkującego gracza to jest genialna sprawa, bo zanim w ogóle dojdziesz do tego, żeby poznać te wszystkie modele, żeby sobie wykmienić tą rozpiskę i tak dalej, to miała bardzo dużo czasu, a jak chcesz sobie po prostu zagrać, to po prostu kupujesz tego Forcea i to jest totalnie coś, z czego ja osobiście bym totalnie skorzystała, jakbym chciała wejść właśnie w granie w to hobby z tej strony i dlatego też tak mocno forsowałam ten pomysł i okazuje się, że naprawdę to jest kolejny pomysł, który zbiera poklask z każdej możliwej strony i właśnie chcielibyśmy też to trochę ciągnąć dalej, bo, no nie da się ukryć, że zrobiliśmy to tak testowo przed świętami, stwierdziliśmy, że dobra, jak nie wyjdzie, no to po prostu porzucimy ten jak pomysł. Jak tak może, to wy też, nie? No tak, tak. No wiesz, no nie, chcieliśmy zrobić coś, powiedzmy, też nie ma teraz wszystkich tych battleforsów do armii, tak, no bo kustodesy też teraz wychodzą nowe i yy, yy, część armii zupełnie w ogóle nie jest yy, grywalna na ten moment, więc też reprezentacja powiedziała, nie, no my, my się pod tym nie podpiszemy, tak, tak. więc robimy tylko te najbardziej grywalne. No i idzie to naprawdę super, dlatego też chcielibyśmy właśnie poszerzać te formaty, zrobić powiedzmy 2000 punktów też, no i wszystkie armie, żeby były tak samo. I no nie ta się ukryć, że nam się bardzo dobrze właśnie na tej płaszczyźnie z reprezentacją współpracuje mhm. i właśnie chcielibyśmy zacieśniać tą współpracę, bo faktycznie obie strony bardzo na tym korzystają. Mhm. No. Z tego miejsca pozdrawiamy reprezentację. Bardzo oczywiście, serdecznie. oczywiście, jutro się z nimi widzimy, pojedziemy na Challengera. Challenger gdzie? W Warszawie. Tak, yy, tak w Warszawie. Może powiesz chwilkę, o, o, bo jesteście sponsorem na tej imprezie, może spo, sponsorem nagród, tak? Tak, sponsorem nagród. Może opowiesz parę słów, co to za impreza, co to jest co Challenger i tak dalej, co tam się dzieje? Jeszcze wracając do Mystery Boxu, a to za chwilę opowiem. No, yy, Challenger, okej. Okay. Yy, no nie wiem, czy odpowiednią osobę pytasz, wiesz? Yy, no może Paweł, chodź, powiedz, co to Challenger. No, już, już Paweł już idzie. W międzyczasie mamy tutaj obsługę barmańską. Dokładnie tak, musiałem tutaj zeserwować gości, no bo jednak jesteśmy w Łodzi, więc obsługa jest różnoraka. Nawet nie w Łodzi, w Łodzi-Łodzi, czyli żgowie. się pod Łodzią. Pod łodzią. Na, na łódź nawet nie zasługujecie. Okej, okay, no wszystko jasne. Ale jeszcze wracając, zanim przejdziemy do Challengera, to... Zdarzyła się taka nieprawdopodobna wręcz sytuacja i chciałem w sumie to poruszyć na antenie, bo te Mistery boxy, znaczy Mistery boxy, Battle Force jest ich całkiem sporo, natomiast jest jeden wybitny i... To jest niesamowite, naprawdę sen, spędza mi to sens powiek i myślę, że GW się zastanawia o co nam chodzi. O co chodzi Hegemonowi, dokładnie. Co bo... oni robią? Bo ja już miałem tak, że ja dosłownie trzykrotnie sprawdzałem, czy nie pomyliliśmy się w cenie tego Battle Force a. Że może po prostu sprzedajemy to tak tanio, że to jest absurdalnie tanio, temu ludzie Albo, to że mówią. nie wiem, coś jest z mail ordera. No, i no, może, może do ty... rzeczy, może, bo już nie mogę wytrzymać. Eee, <śmiech> te e emocje, emocje <śmiech> jak na grzymach, to naprawdę. <śmiech> eee, Battle Force Imperial Knights. No, okay. Realistyczne, Kosztuje on u nas 666 zł. A, a patrzyłem na niego. No. Składa się z trzech pudełek. Tak. Po prostu trzech Knight pudełek. I po, dwa razy po Mamy trzy. Mamy Night, ale tak? tego większego, tak. tego, który się składa z Canis Rexa, czyli Wardena tak. i Warglavie. Dwa razy. Tak. Dokładnie tak, czyli łącznie cztery. I powiem Ci tak, widząc, że on się sprzedaje dobrze, mieliśmy na stanie, jakby na start, mieliśmy jakby jednego takiego boksa przygotowanego, bo nie oszukujemy się. cena 666. To jest absolutny no. przypadek. Procentowo tak wyszło po prostu, nie? Byłem pewny, że jakby gdzieś tam to będzie stało, no bo nie oszukujemy się mało kto podchodzi, że: Ej, dobra, złowę sobie Imperial jakby Nie jest to taki oczywisty wybór. Tym bardziej, że w mecie grają Imperial Knighty z Fort Warda. No mało oczywiste. jest graczy, którzy są siusiakami, tak? Dokładnie. No to, to jest dobry argument. Żarcik Natomiast oczywiście. widząc, jak się to sprzedaje, ile jest zamówionych zamówiliśmy... A jednak dużo ich jest. To jest absolutny bestseller. Nic wcześniej w tym sklepie się nie sprzedawało tak dobrze, jak ten Force za 666 zł. Jakby może też tłumacząc słuchaczom, jakby standardową procedurą jest to, że zamówienie z GW się robi raz w tygodniu, jak się jest sklepem. Robi się po prostu grupowe zamówienie, bo są tam specjalne okoliczności, kiedy można ich zrobić więcej, specjalne okresy, bla bla ble, nieważne, ale ewentualnie każde następne zamówienie kosztuje, albo po prostu jest niemożliwe do zrealizowania. Natomiast patrząc, ile jest zamówionych, do tego czasu zamówiliśmy 21 kanizreksów i już wiem, że to jest za mało. Bo już mamy zamówień więcej. Więc o co chodzi z tym Force'em? Nie mam pojęcia. Ten jeden konkretny. Możliwe, że. To ta cena. Cena tak to jest. Tak, gdzieś tam, wiecie, już wasza, dusz, wasza dusza gdzieś tam już, prawda, leci w kolejce do piekła. Kurczę, ja myślałem, że to COVID, a to diabeł mnie penetruje. No dobra. Ja cię penetruję. Dobrze. Zawyźmy ten temat na chwilę. <grystanie> Perfectly Painted Studio. A jak wy, czy, czy wy macie jakieś zamówienia na takie pełne armie, czy wy malujecie tylko jakieś pojedyncze modele? Jak, wy, jak to u was wygląda? No, u nas właśnie jakoś tak ostatnio ruszyło się z armiami. Mhm. Bo nie ukrywam, mhm. zostawaliśmy bardzo różne zlecenia. I Łącznie... już macie ten, to studio, ile? 5 lat, 6? Tak. Czerwcu, w czerwcu będzie 5 lat, także będzie tort. Zapraszamy Ciebie Grot. Oczywiście do na, biwic, tort? na, na tort, tak. Ja marzę, ja marzę o takim torcie po prostu yy, z, taką, z takim naszym logo, prawda? Perfectly painted, pięć, pięć lat fifonsza, prawda? Fif <laughs> fifonza, prawda? <laughs> yy, oczywiście będzie tam też Hegemon. Ja jeszcze nie dostałem zaproszenia, ja zaraz się dowiaduję, no dobrze, jeżeli będzie zaproszenie to będę, nie gwiazdosz, akceptuj. A ten tort będzie za darmo, będzie można wziąć do domu na wynos, jak zostanie. Tak, ale alkohol każdy sam przynosi. Kurczę. Nie. Ale istniejemy faktycznie już w czerwcu, będzie 5 lat, możemy takie sobie urodziny, będziemy sobie obchodzić. I malowaliśmy naprawdę różne rzeczy, mhm. od pojedynczych figurek po, po armię. Raz malowaliśmy nawet oponę do Formuły 1 w, wydrukowaną w 3D w skali 1 do 1. Czeka, y czekaj, czekaj, czekaj. Malowaliście łysą oponę do Formuły 1, która jest z reguły czarna Tak. i może potencjalnie ma biały napis. Żółty. Żółty. Żółty. żółty. Czyli Michelin, Tak, ładnie tak? miała żółty. tak? Michelem, Radny, tak? E, czy... Chyba był to myślę Tak. Chyba myślałem. No i była Felga. A, okej, to była Felga, dobra, jest jest bo fel... się to... Tak, koło. Okay, okay. Może źle się wyraziłem faktycznie. Wiesz, jak ktoś dzieje na samochodach, to. E, no, ja I... rozumiem. <laughs> Nie wiem, czy to jest tajemnica zawodowa, ale znacie dalszą historię, co się stało z tym, jakby, jakie było przeznaczenie tego modelu, czy tam powiedzmy. Koła, Imitacji? To były targi, targi, targi druku 3D. Aha, okej. Okay. Okay. To model były targi, wystawowy. model nice. wystawowy, model druku 3D. Byliście tam gdzieś po, powiedziane, że to wyczy? po prostu takie... Incognito. Chyba nie, nie chyba nie. nie. To było takie jednorazowe zamówienie. Ten żółty napis mogliście zrobić, perfekcyjnie, pamiętacie? co Może by się nie zorientowali... Ale... Może. W sensie zamiast miszela? No. Tak, tak, dokładnie. Tak, <laughs> tak. Chyba by się zorientowali. Nie, no, znaczy zależy, jak dobrze zakrapiane byłoby, byłyby te targi, prawda? Tak, tak. Ale jak to targi. Jak to targi, <grym> jak to targi. Um, ale ostatnio faktycznie malujemy trochę więcej armii mhm. um, i. Um, jakie było pytanie? <śmienicza> Pytanie było, no, no, no co właśnie malujecie bardziej, czy właśnie armię, czy pojedyncze modele, czy pojedyncze felgi, <śmienicza> może, pojedyncze jakieś felgi. może jakieś kolektory? Nie, ostatnio, znaczy jest taka, powiem ci, jest taka zasada w prowadzeniu studia malarskiego, że dostajesz zlecenia na to, co ostatnio pomalowałeś, więc jeżeli pomalowałeś tak. ostatnio armię, to dostajesz do malowania armię, bo ktoś zobaczył, że ładnie pomalowałeś armię. Jak maluje... malujesz model z 40, to dostajesz z na na modele 40 i tak dalej. Znam takie jedno studio z Łodzi, które non stop maluje wilki. Non no stop, bo, bo, bo to studio bardzo fajnie maluje wilki, bardzo szybko maluje wilki. Więc zostaje coraz więcej wilków, nie, więc tak. jeśli ktoś chce pomalować armię Space Wolvesów, to, po, to proszę na to wiem jakie studio polecić. KU nie ucieszę tego studia pewnie, bo chcą się pewnie wyrwać z tych okowów Space Wolvesów i chcieliby pomalować coś innego, natomiast co widzę, wilki, wilki, stormclawy, wilki, wilki, wilki stormclawy, stormclawy, wilki, wilki, wilki. wilki. No. E, was można znaleźć na Instagramie oczywiście, tak? Bo tam się pewnie to, jest, to jest I na wasze... Facebooku również. No Na Facebooku. I na Instagramie jako co? Perfekty, Pani studio. Z podkreślnikami jakimiś czy bez? Bez. Bez. Bez. A bez. A warto, warto, bo robią dużo memików takich autorskich. coś ostatnio... To głównie na relacjach. Są... Bo pokazywaliście tak. mi dzisiaj modele, które wyglądały jak biegające rekiny? Dobrze widziałem? Tak, to były biegające rekiny, tak. Biegające rekiny. Z, z rączkami i nóżkami. Ehm. Tak, to trochę mnie to zbiło. Rekiny, które wyglądały, tak migdało mi to zdjęcie tylko, ale wyglądały jak jakieś takie agresywne znaczy To w ogóle rekiny. był bardzo fajny projekt, bo to był pierwszy nasz projekt, y gdzie y no, w 95% wszystkie modele, nie dość, że pomalowaliśmy, to jeszcze skonwertowaliśmy. O, okay. y po prostu klient miał taki pomysł na ogry, mm -hmm. E, które miały być wzorowane na armię e, Daviego Jonesa z piratów e, z Karaibów. E, więc wszystkie ogry były pokryte właśnie tam e, rafą kola, koralową. Trudne, Trudne słowo, słowo <śmiech> zwłaszcza o tej porze. E, jakimiś tam e, oczywiście różnymi żyjątkami, muszelkami i tak dalej. I faktycznie y, cała armia z wszystkimi tymi dużymi, ogrowymi modelami, zamiast y, zamiast tam Stone hornów, y, czy tam Auroków, były właśnie takie fajne kraby z Forge'a, które też tam właśnie przyozdabialiśmy. Y, no był Bob i Filip, tak tak, z jednym piłem kawę, bardzo fajny, pozdrawiam Boba. Tak lubimy bardzo nazywać modele, które malujemy. Szczególnie Aha, duże. Tak, Dostają okay. Czyli wysyłamy wam no name y, a dostajemy tak, a już. O tak. <laughs> Słuchaj, dostajesz modele z duszą, więc muszę mieć wiesz, imię. Mieliście kiedyś jakieś takie dziwne zamówienie, na przykład, że ktoś chciał jakąś dioramę, czy coś w tym stylu? Bawicie się w takie rzeczy? Tak, tak, czasami zdarza nam się robić dioramy. Teraz jeszcze w zawieszeniu, ale jest taki dosyć duży projekt na Krasnoludy. Mhm. Mamy nadzieję, że, że dojdzie do skutku. E, mamy całe miasto z krasnoludami z okay. której edycji? Z, to jest piąta edycja? Znaczy, mamy, mamy takiego, szalonego, mamy takiego <głos> szalonego klienta, znaczy szalonego, no, każdy ma, że tak powiem, swój, swój pomysł. Mamy klienta, który naprawdę postawił sobie bardzo ambitne zadanie posiadania wszystkich wzorów krasnoludów, które zostały wydane przez Games Workshop. Łącznie z tak, zwana, tak zwanymi unrealistami. Mhm. I jest to na przykład właśnie y, krasnolud z hamburgerem, krasnolud y, z y, eksybicjonista, który pokazuje tam swój sprzęt z podpłaszcza. Krasnoludzkie parówki. Krasnoludzkie parówki, tak pokazuje. No i właśnie między innymi tam takim, że tak powiem, sercem te, tej, tej całej dioramy być właśnie krasnoludzka toaleta, gdyż nie wiem czy wiesz, jest bardzo sporo modeli defekujących i oddających się fizjologicznym potrzebom krasnoludów. Znaczy ja wiem, że z takich modeli z bardzo starych edycji to ogólnie Games Workshop, znaczy, nie, jeszcze nie, chyba wtedy nie Games Workshop, tylko Citadel Miniatures wtedy jak się nazywali, Wydawali masę figurek właśnie do rpg -ów. I e, jakiś czas temu widziałem krowę z która chodziła za kilka tysięcy dolarów, bo wła, była właśnie albo underlist e, modelem, albo była w ma bardzo małej ilości puszczona. I po, po prostu metalowa krowa. <śmiech> za kilka tysięcy funtów na przykład. I to było po prostu... Módl mi się zagotował, nie? Okej. Okay. <śmiech> bardzo unikalny model. Nie wiem, ile ich sztuk tam było, ale mm, no cóż. Krowa metalowa. Znaczy to już wtedy wchodzimy w, w jakieś tam ceny kolekcjonerskie, tak? Mm. Czyli. No, pytanie, czy ta krowa teraz jest war, warta, nie wiem, tysiąc tam funtów czy Ona Cały czas jest dużo warta. Czy 2000 funtów, a za 10 lat. Możliwe, że będzie warta? 3000 funtów. No. To jest taki bardzo śmieszny aspekt tego modelarstwa pod kątem właśnie kolekcjonerskim, czy tam zbierania modeli out of production, bo często na przykład ludzie się rzucają teraz na nowe modele, w szczególności jeżeli chodzi o poruczników Primaris, że kurczę, jak to jest możliwe, że on gdzieś tam teraz 200 zł kosztuje i dlaczego ja to mam kupić, czemu mam to kupić, czemu to ma kosztować 200 zł. I to są mimo wszystko ludzie, którzy sobie nie uświadamiają, że. Te same modele, które kupują normalnie w dalszym ciągu nie są warte 100 złotych, one są w dalszym ciągu warte dużo mniej. Jakby nie ma co się tutaj e, czarować, że tutaj jest duży koszt marketingowy, duży koszt e, jakby produkcyjny, jakby całego tego ogromnego lore, które jakby cały czas żyje i się rozwija. Natomiast ludzie, którzy często nie rozumieją dlaczego model jakiś, który wyszedł kosztuje 10 tysięcy, mhm. e, to jest po prostu to, ile ludzie chcą za niego dać. I nic więcej. Jest taki. To jest bardzo ładny segue, który teraz zastosowałeś do tematu, który chciałem z Wami przekazać, jako osobami, które sprzedają modele i osobami, które malują modele, czyli wydruki 3D. Bo powiedziałeś, że niektóre modele lojtków, czyli tych poruczników, nie są warte tego, ile za nie płacimy, szczególnie jeśli są limitowane edycje, czy jakieś tam. Commemorative series, jak to robią teraz, że tam wydają na jakieś otwarcie 56 sklepu w Wyoming specjalny model, który możesz kupić tylko tam. Na przykład nie, i później on chodzi po 300 funtów czy 300 dolarów na eBayu. Mamy możliwość właściwie dowolnego drukowania w tym momencie modeli i przy drukarkach żywicznych, szczególnie w rozdzielczości 4K, 8K, no nie powiedziałbym, że lepszej jakości. Ale porównywalne jakości do tego, co GW oferuje. Jak na przykład Sklep Hegemon ma zamiar podejść do tematu takiego, że ludzie po prostu przestaną kupować modele w momencie GW i zaczną, kupo zaczną sobie kupować drukarki. Bo nie, nie ukrywajmy. Drukarkę możesz kupić dobrą drukarkę. Załóżmy, nawet jeśli chcesz wydać w cholerę hajsu, 3000 zł wydajesz. To jest dobra armia do 40. Tylko z tej drukarki za 3000 zł możesz mieć 5 armii do 40. Jasne, oczywiście. To znaczy ja tu sobie jeszcze pozwolę zrobić taki mały wślizg mimo wszystko w wślizg. temat y, misji Hegemona, mhm. gdyż to się w pewien sposób łączy. Y, nie chcę brzmieć jak taki, wiesz, pseudo Steve Jobs albo coś ten tam, ale gdzieś tam mi się zawsze marzyło coś, co można połączyć jakby w dobrych czasach do tego trafiliśmy, w sensie my konkretnie my, bo chcieliśmy, żeby modelarstwo, czy tam gry bitewne, konkretniej mówiąc, wyszły z takiego podziemia, żeby przestały być taką... No, nie tyle niszową, bo to nigdy nie było do końca niszowe, ale taką, mimo wszystko, sprawą, której ludzie się na przykład wstydzą. Bo kiedyś na przykład tak było y, z rpg mm -hmm. że... Powinni. Co? Powinni się wstydzić. <laughs> otrzymali... Oczywiście to był żart, to był kar żart. Karcący głos ze środka środowiska. Nie? <laughs> <laughs> Powinniście się wstydzić. <laughs> Że ludzie, wiesz, trzymali RPG w piwnicy. Nie, no były takie stereotypy, że to jest I dla nerdów. do znajomego, który do pewnego czasu trzymał wszystkie swoje figurki Pain Station w, na szafie, że jak przychodzili z nami, to nie widzieli, że on maluje, i dopiero jak wychodzili, to ściągał to na stół i dopiero malował. No i widzisz, Bo to się jest... krepował, że co to, jak to w ogóle maluje figurki? I to jest właśnie ten motyw, z którym Hagama w pewien sposób chce walczyć. Bagby, no... Dużo sklepów w Polsce też jakby można powiedzieć w pewien sposób przyciąga taką, nie chcę tutaj nikogo obrażać, żeby to też tak nie zabrzmiało, ale jakby jest taki powiedzmy piwniczny wystrój. Ludzie, którzy tam trafiają z ulicy nie do końca rozumieją ten vibe, bo jakby nie czują się, jakby przyszli do sklepu, tylko jakby trafili do jakiejś takiej komuny powiedzmy w ten sposób. Takiej siłowni na osiedlu. E, dokładnie, że jakby czują się tam, e, czuj, jakby wchodząc, czują, że tam nie pasują i często myślę, że przez prostu odpadają z tego hobby na starcie, jakby nie zainteresują się, gdyby jakby wiedzieli o tym, że to hobby, jak każde inne, to prawdopodobnie jest duża szansa, żeby mowę się tym zainteresowali. Teraz mamy takie czasy, że przykładowy aktor grający Wiedźmina, mamy na myśli pana Henryka, popularyzuje to hobby, jeżeli chodzi o taką mass media. Coraz więcej jakby porusza się tego w mass media. Ostatnio nawet widziałem artykuł BBC odnośnie Games Workshop, ale nie pod kątem wyników finansowych, tylko właśnie hobby. I zaczęli to opisywać w taki ludzki sposób, że jest to hobby. Temat Henry'ego Kawila wyjąłeś wyjął mi z ust, bo chciałem się zapytać, co Hegemon zrobi więcej dla hobby niż Henry Kawil. pojawiający się u Graham'a Nortona mówiący, że tak, gram się górki. Znaczy co powiem Ci, tak. więcej. Jeżeli miałbym kiedyś predyspozycję zostać aktorem, to bym się postarał, ale myślę, że tak no, jak to Henryk... Za późno. No, to to no niestety może być za późno. Więc co, myślę, że nigdy nie będę w stanie wyuczyć takiego pięknego akcentu jak Henryk i nigdy nie będę tak przystojny jak Henryk. No niestety. Mogę no, mogę tylko zrzucić... podziwiać Henryka. Dokładnie. No, mogę zrzucić kilka kilogramów, ale nigdy Henrykiem nie będę. No, Henryk na Cały czas trzeba marzyć, prawda? No niby tak, niby tak. W każdym... Miej Mi wysoko postawę na marzenia. <laughs> wysoko postawę marzenia, żeby ich nie dosięgnął przypadkiem. <laughs> Zresztą, przepraszam, nie marzenia, cele, cele. Tak, tak, tak. Tak, natomiast ja tak zawsze lubię mówić, jak to się w memach mówi, we mnie są dwa wilki. We mnie jest ten wilk biznesowy, który gdzieś tam, powiedzmy, próbuje dbać o sklep i tak dalej i ten wilk, który chce zrobić dobrze community. Często na tym jakby traci strona finansowa sklepu, no nie oszukujmy się, Spokojnie, jeżeli... Spokojnie, Marcelina ci już pilnuje. Tak, no tutaj mam czujną rękę Iron Handsów, że tak to imię, jeżeli chodzi o Marcelinę. No, Natomiast... No, dzisiaj widzimy, kto to nosi spodnie, kto nosi dresy. Dzięki, dzięki Beku. E, natomiast, no nie oszukujmy się, jakby, robiąc taką akcję, na przykład jak Mystery Box, uh -huh. czy tam Battle Force, sklep na tym zarabia jakby jednostkowo na ilości towaru dużo mniej, niż mógłby zarabiać po prostu mając ten towar w ofercie, uh -huh. gdy jakby i tak tego towaru mamy na stanie całkiem sporo, jest go coraz więcej, więc jakby mógłby sklep na tym po prostu zarabiać więcej, ale nie o to chodzi. Jakby gdzieś tam misja hegemona jest taka, żeby mimo wszystko to hobby promować, pokazywać, że to jest y, hobby takie jak każde inne, dlatego też nasz sklep wygląda, no nieskromnie mówiąc wydaje mi się, że wygląda całkiem spoko i ludzie, którzy chodzą po ulicy faktycznie wchodzą i faktycznie jakby interesują się, a co to tutaj macie ciekawego, bo y, gdzieś co, zanim powstał ten sklep, ja tak zawsze mówiłem, że chciałbym, żeby to był taki barbershop, a nie fryzerianina, wie o co mi chodzi. Fryzjer Janina. Dokładnie. Okay. Mhm, rozumiem, rozumiem, To jest taka analogia do branży w pewien sposób. Tak, odczytam to jako jedno słowo. Fryzjer Janina. I tak zastanawiam się, co to jest Fryzjer Janina. Ale rozumiem. Fryzjer Janina. Janina. imię kobiece. Pani, pani Halinka, fryzjerka chodzi w fartuszku, to jest Fryzjer Janina, rozumiem. E, tak. A jeżeli jak się chodzi... nie ci kawkę i mówią ci o stary okay. ziomeczku, bro, ale fajnie, zrobimy ci brudkę. I leci jest... czarny trap, to jest barbershop. Ta, to, jest, to jest barbershop. U nas też często leci czarny trap, jakby. Nie, no. nie wiem, czy to jest właściwe mówienie na się czarny trap, ale na powiem jeszcze zobowiązuje, nie? Tak. Tak d d Dla wszystkich słuchających, ja bardzo myliłem Pawła Czarnieckiego, jako Pawła Czarnieckiego, miałem go wpisanego. Więc... Dokładnie tak, natomiast co do druku 3D, <śmiech> przechodząc teraz do tematu. Jakby gdzieś tam łącząc tą misję hegemona, jeżeli chodzi o po prostu powiększanie tego community, hmm. gdzieś tam zawsze mnie cieszy to, że jakąś po prostu, mówiąc brzydko, wcisnę to pudełko, że on wejdzie w to hobby i cieszy hmm. mnie jeszcze bardziej, nie to czy onu mnie wyda dużo czy mało pieniędzy, tylko że on przyjdzie, zainteresuje się, pogada, i może kupić jedną farbkę, I ale... Ciebie, bo tak. ciebie, jest, jest u was w sklepie, jest możliwość grania. Macie jak spowod. najbardziej. My jakby też mamy takie stanowisko modelarskie, no. gdzie tam jest powiedzmy w tym momencie około 20 kilku farbek, jakby to tam gdzieś w miarę naszych potrzeb. Jak my otwieramy farbki dla siebie, to one tam dołączają, że tak powiem, do sklepowych, że można sobie nawet jak jesteś, na przykład jak przychodzą nas młodzi gracze, którzy jakby no, nie mają takiego zaplecza finansowego, no. to są w stanie sobie po prostu kupić pudełko po tym, jak już do, od nas dostaną darmowy model. Jakby naszymi farbkami, naszymi sprzętami gdzieś sobie malować, żeby w ogóle sprawdzić, czy jest to dla nich i czy warto w ogóle prosić rodziców albo szukać pracy na wakacje, żeby w ogóle w to wkładać pieniądze. Jakby według mnie to jest, to jest dobra jakby polityka. Słyszałeś, jak, jak dużo to kosztuje, że praca na wakacje, żeby kupić robotę. No niestety, no to jest bolesne, że młodzi ludzie, którzy gdzieś tam tą fantazję mają większą niż ludzie dorośli, często nie mają po prostu środków na to, żeby się w to bawić, no bo jeżeli nie mają takiej rodziny, która z nim stanie to zasponsorować, no to. Nie jest to hobby, które jesteś w stanie robić małym kosztem, tak naprawdę. I ponieważ hobby nie jest, jak to się mówi ładnie w mainstreamie, rodzice częściej bardziej są skłonni dać ci 200 zł na grę na PlayStation niż 200 zł na figurę. Gdyż widzą to w pewien sposób tak, że dadzą ci 200 zł na jakieś tam modele i tydzień później będą leżały w kącie. Nie widząc tego potencjału, mamy kilku takich klientów, którzy faktycznie gdzieś tam przychodzili z młodszymi dzieciakami, że zrozumieli, że dosłownie jak dzieciak to złapie, to kupując, to jest świetna alternatywa do komputera. Bo kupując jedno pudełko za tam 100, sto kilkadziesiąt złotych, to dziecko, jeżeli faktycznie się wciągnie, to cały miesiąc szlifuje, dopracowywuje, majstruje przy tych modelach i zapomina o tym, że istnieje tablet w pewien sposób. Jakby jest to gdzieś tam cieszące, i już to jestem młodym człowiekiem, tak by widzę, że ci ludzie cieszą się z tego, że potem coś mają na półce, że mogą przyjść, co marmią, coś z nią porobić, coś jakby, no jakby rozwijają się a nie siedzą i klikają. Jakby nie pokaż, jestem... pokaż dzieciom Warhammera, a nie będą mieli pieniędzy na narkotyki. No. To, jest tak. no, to jest świetna sprawa. No to jest świetna sprawa. Twojego poziomu na Call of Duty nie widać na półce, a w pomalowane figurki, nieważne jak pomalowane, Tak. widać. Oczywiście, no, że ja też nie jestem hejterem gier komputerowych, bo są z tego bo, pokolenia, bo, bo, bo, bo. które się z tym wychowało jakby normalnie. Nie jestem. Jest... gadam o grach komputerowych. No. Dokładnie. Yy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że fajnie jak dziecko, czy tam powiedzmy młody człowiek po prostu, zna alternatywy i widzi, że może robić coś innego niż tylko siedzieć i klikać, tym bardziej cieszy mnie to, jak powiedzmy, nawet nie tyle dziecko, co powiedzmy, nastolatek, czy tam powiedzmy, młody dorosły, e, kupi jedno pudełko, za chwilę przyjdzie po drugie albo po tą wspomnianą farbkę, albo przyjdzie nic nie kupić, tylko pogadać, dowiedzieć się, zagrać, zro zrobić grę pokazową, wejdzie i wyjdzie, bo cieszy mnie to, bo wiem, że to jest po prostu nowy człowiek, który jest w community. I to community gdzieś tam rośnie, bo ten człowiek może kiedyś zrobić coś super, a może po prostu będzie sobie przychodził na turniej i będzie sobie grał, albo nawet sprzeda te modele, ale będzie siedział w lore, bo spodoba mu się kosmicznie lore i będzie kopał książki. Jakby nie chodzi tylko o sprzedaż, jakby to jest podstawa fundamentalna, żeby sklep mógł istnieć, że ta sprzedaż musi występować, natomiast rozrost community to jest taki... Brzmi teraz trochę jak korpomowa, ale to jest, taki, no, to jest taki ważny cel dla mnie osobiście, personalnie. W niektórych, czy u mnie w korpo nazywa się to GRIP, czyli takie wszystkie akcje, które mają na celu budowanie środowiska i pomoc w środowisku. I environment nie? czyli. Środowisku. Środowisku. naturalnemu o, no, mm -hmm. i społecznemu takiemu, nie? Wszystkie takie akcje. Okej, okay, no to nie wiedziałem, to w takim razie to, co jest dla mnie ważne, to jest grip. <gryb> <gryb> Przechodzą do druku 3D. No bo właśnie. strasznie odbiegłem, strasznie tak, tak, ten ślizg tak. był tak długi. Eee. Jak w Tony pojechałeś na manualu po prostu. <laughs> Polityka nasza, jeżeli chodzi o turnieje, jakby tych turniejów było na razie, można powiedzieć, skromnie, natomiast jakby mocno wchodzimy w Kill Team, właśnie dlatego bo to jest też tani system, jakby dużo łatwiej kogoś przekonać, ej, kup sobie jedno pudełko i możesz przyjść na turniej, możesz w tym grać. Tym bardziej teraz, przy nowym Kill teamie, gdzie GW ma zamiar robić jedno pudełko, to jest jeden twój Kill team kompletny i nie potrzebujesz kupować nic więcej. W poprzednio było tak, że musiałeś kupić do... Na przykład orkowego Kilti, jednego, jednego z tego, jednego z tego, jednego z tego, jedno pudełko nobów, pokombinować, są już trzy pudełka. A teraz nawet patrząc chociażby na starter sam, który chyba już nie jest dostępny. Octarius mówisz? Tak. 11 sztuk nas zapraszamy. Aha. No tak, ale ogólnie jak już ci wyjdą, to już ci wyjdą, nie ma już więcej, nie? E, tak, już do druku nie ma. GW no, mocno jest. pchało te takie miarki metalowe, żeby się tego pozbyć od siebie, ale już, już się skończyło. Tak, więc y, teraz będzie tak, że teraz wyszły tał i siostry, mają wyjść w pudełkach osobnych, dobrze mówię? Czy wyszło już? Wyszedł Kalnat, a osobne te modele a. jeszcze nie wyszły, bo nawet Octariusa no, no jeszcze idą. osobno nie wyszły. Ale wyjdą w swoim czasie, bo już były chyba zapowiedziane. Jest, jest dobrze Myślę, wygrało. że to jeszcze kwestia miesiąca dwóch, aż wyjdą orki i krygi. Mm. Wtedy pewnie będzie krygi wyprzedane w trzy minuty. Pojawi się trzeci boks, pojawi się Kalnat, pojawi się czwarty pojawi się trzeci boks. I tak dalej będą sobie szli. W każdym razie koncept jest taki, że było tak jak w Warhammer Underworld, że wychodzą pudełko Wychodzą pudełko. Wychodzi pudełko i z tego pudełka tworzysz sobie kill team po prostu, czy ze wszystkich modeli, czy nie ze wszystkich. Więc to jest dobre. I w przypadku waszej sytuacji, kiedy macie dwa stoły w swoim sklepie, możecie przeprowadzać cztery gry na raz. Więc taki mini turniej na osiem osób bez problemu możecie zrobić. No, ostatnio się taki turniej de facto odbył, jakby każdy miał wystarczające miejsca, i jakby było całkiem przyjemnie, no, planujemy rozrost na lokalnie, daleko całkiem w najbliższej przyszłości, miejmy nadzieję. Tam po drugiej stronie korytarza? E, może, może, nie wiem. Widzicie, jak tam sład z buta? <śmiech> może tak być. Mo kto, kto to wie? E, natomiast e, Kill Team jest to, to na przykład, jeżeli kupujesz boxa ku 100 desów, to jest to spoko, bo de facto hmm. w nawet jednym boksie masz jednego gościa za dużo, którego jesteś sprzedać na przykład na 20 zł, więc wychodzi się to absurdalnie tanio, żeby zacząć grać w Kill hmm. e, Co do druków 3D. Nasza polityka nie jest taka, jak... Sklepy mają różne podejście. U nas to jest de facto tak, że chcesz, ok, nie ma z tym problemu. Jeżeli według ciebie ok jest to, żeby drukować całe armię i przechodzić z nimi grać u nas... Nie chcesz się tak, że blokujecie kogoś, jak przyjdzie za Nie. Miar. O, miar. Jakby to jest twój wybór jako klienta. Jeżeli no. czujesz się ok z tym, że jakby nie wspierasz gralni, w której grasz, no nie mogę nic z tym zrobić, niż, niż nic. A pobierać opłaty za to, że ktoś u was zagra? W tym momencie nie. Mhm. Opłaty u nas są wyłączone, jeżeli chodzi o stoły. Natomiast planowane jest wprowadzenie tych opłat, jak tych stołów będzie więcej, gdyż mocno też inwestujemy w bazę terenową. Więc żeby wprowadzić taką jakby symboliczną opłatę, która by zwracała ewentualne uszkodzenia. Nawet nie mu chodzi o zwrot tych kosztów, tylko że po prostu no, nie oszukujemy się, tereny z czasem się niszczą. I ważne, żeby się po prostu dało to pokryć z tych środków, więc cały czas inwestować. Jak już będziecie mieli, moim zdaniem, odpisowane tereny? Bo na razie jest tego co pamiętam, Nie macie ich odpisowanych. Dlatego tak, nie tak, ma opłaty dlatego nie ma opłaty. Jak już będzie ta wartość dla gracza taka, wiesz, okej, okay, przychodzę, nie mam w domu, przychodzę tutaj sobie zagrać na odwalonych terenach, bo ktoś się pomalował, zarąbiście, ja nie muszę inwestować, zapłacę 5 zł za, za, za grę po prostu. No to jest przewidywana opłata, 5 zł za jakby nielimitowane czasowo, tylko sztukę. Z, dokładnie, no, sztuka gry. Sztuka gry. <gry> to muszę <gry> torebkę gry. Dokładnie, pochenek. <gry> no nawet wcale w dzisiaj przywieźmy tereny do Łodzi, żeby się malowały. Tak jest. No. Co do druków 3D, czy powiemy komu? Czy, czy może powiedzieć komu? Czy to jest jako studio? Wydaje mi się, że w tym momencie to jeszcze nie jest studio, więc Dobrze. wolałbym nie speszyć tej osoby. Ale, Ale pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. Tak. Osoby malujące dla hegemonu. Dokładnie. A co do mojego prywatnego podejścia do druku 3D, jestem bardzo mocnym przeciwnikiem, albo bardzo mocnym zwolennikiem. To zależy, jak wszystko w życiu. Bo jeżeli ktoś pokazuje mi modele, z wydrukowane 3D. Ja jestem akurat fanatykiem no taki się urodziłem, niestety już nic z tym nie zrobię. To te modele, moim personalnym, jakby każdy ma swoje, swoje jakby poczucie estetyki są okropne. One nie wyglądają, one bryłą przypominają modele właściwe z Forged natomiast są po prostu okropne. Natomiast jeżeli ktoś po prostu robi sobie alternatywne modele, modele których nie ma, albo po prostu modele, które są tak stare, że byłbyś w stanie ty z Green wyrzeźbić lepszy, nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast jeżeli ktoś mi po prostu wciska, że drukując co o marmie, która wygląda po prostu źle względem oryginału, jest ona lepsza, tańsza, fantastyczniejsza i w ogóle to on się nie daje oszukiwać GW i Fordowi, no to personalnie mam z tym gdzieś tam problem, bo jakby jest to w pewien sposób nie fair względem osoby, która wydaje ciężko zarobione pieniądze, poświęca ciężkie godziny na konwertowanie, budowanie, oczyszczenie itd., i wygląda to po prostu średnio. A Perfectly Painted Studio, jak wy do tego podchodzicie? Dużo macie zleceń na drukowanie drukowane modele? Ja jako właściciel Bretonisz z szóstej edycji, która cały czas y, jej wartość wzrasta, hejtuje. Nie, na poważnie y, ja uważam, że druk 3D wyprze. Wyprze po prostu w pewnym momencie y, to, są, to jeszcze są długie lata, mhm. moim zdaniem, kiedy, kiedy faktycznie druk 3D wyprze takie pudełka. Po prostu będziemy kupowali te, te modele po prostu w postaci stl i każdy w domu będzie mógł sobie wydrukować. Dlatego jest potrzebny jeden konkretny aspekt drukarka, które działa jak drukarka w tym momencie papieru, że nie musi tak, się nic zrobić. Dlatego ja mówię, że to jest pieśń przyszłości mhm. jeszcze. No bo na chwilę obecną nawet jeżeli wydrukujemy sobie tą, te piękne modele, bo naprawdę niektóre modele są niesamowite. No Oczywiście. Z Lost Kingdoms na przykład, no niesamowite modele, są piękne. To jednak uważam, że do postawienia na półkę spoko. Mamy już tą technologię, jest to super, te modele są faktycznie pico bello, i tak dalej. Natomiast z racji tego, że ta żywica jest krucha, to taka armia po jednym sezonie grania no, no wygląda jak śmietnik, po prostu ilość, że tak powiem, połamanych włóczni, mieczy, jakichś tam włosów i tak dalej. To jest przewaga plastiku, nie? To jest przewaga plastiku, a znam naprawdę graczy, którzy armii, nawet metalową, metalową armię potrafią zepsuć. Więc z, skill. Jest to skill, znaczy to też zależy, ile zagrasz gier, prawda? Bo na przykład, jeżeli yy, yy, gracze, którzy przygotowują się na przykład do ETC, czyli do takich niepisanych mistrzostw świata w dziewiątce. Do ETC, ETC, European Tournament Championship, tak? No, to WTC są, w, WTC są światowe, ale ETC to jest takie niepisane, niepisane hmm. faktycznie, mistrzostw, okay, niepisane, niepisane, niepisane mistrzostwa świata. No bo zresztą przyjeżdżają gracze z Argentyny. No. Tak, tak, tak, no, gracze, no. To jeżeli taki gracz rozegra, nie wiem, 150 bitew. W roku, 200 czasami. No to to już to. Nie, to, to, to, jest to, nie inna... to jest zupełnie inne zużycie, że tak powiem. Mówimy tak o kazualach, tak? No nie mówmy o ludziach, którzy faktycznie traktują to jako sport. To oni kupują modele, żeby jako, jako tokeny, chyba, nie? Żeby grać po prostu i, i, i po prostu no, przestawiać się po stole. A gracze, którzy. No, na przykład nie wiem, ja mam modele do Rain in Hell, Kupiłem sobie kilka modeli wydrukowanych przez. O Jezus, teraz. Figurki RPG. Taka, taka stronka na, na, na Facebooku. Od nich mam modele i one są, jak, nie wierzyłem po prostu w, ten, w, to, w to, że tak przyjdą tak naprawdę fajnie. E, niestety to, jak oni je sprzedają, że to jest zielona żywica, to nie wygląda tak dobrze, bo to jest tam jakaś ekologiczna żywica, no, drukują jakoś, jak to mówi się, ekologicznie rozsądnie i tak dalej. I zobaczyłem te modele, psiknąłem je pod składem, i mówię, ja pierdekam po prostu. No, Równie dobrze mogą te modele otrzymać od GW, nie? No, są ta, taka szczegółowość. Smok tam miał zęby i tak dalej, wszystko. Nie, przy, przy mojej ilości grania te modele nie są w stanie być zniszczone i przy mojej jakości dbania o modele, jakości, sposobie dbania o modele. Natomiast y, wydaje mi się, że przy takich casualach, no jak, jak większość graczy, to, to, to nie, ma, nie ma różnicy. Przy e-sportowcach do pewnego stopnia, no bo jeżeli ktoś gra 150 gier w roku, no to to już... Z dobrym świrem. To już nie jest normalne, to już jest gra na raz na dwa dni gra, tak, jeśli dobrze myślę, no, wyłączając dni wolne i powiedzmy dni powszednie. No to w weekend robisz 4-5 gier, nie? 50 weekendów, no 3 gry na weekend robisz, nie? To jest, to jest dużo, to już to, to, to nie jest normalny poziom, nie? To, już, to, to już też tokeny, to już też podstawki z kartkami chyba, nie? Znaczy wydaje mi się, że to też zależy od modelu, bo jeśli jest naprawdę model z jakimiś delikatnymi elementami typu nie wiem, włócznia czy coś, to naprawdę bardzo łatwo to uszkodzić mhm. i do tego stopnia, że na przykład do nas przychodziły modele w paczce od klienta i już były uszkodzone, więc no, wydaje mi się, że jeszcze ten materiał potrzebuje trochę czasu, żeby nadawać się do takiej, żeby być materiałem właśnie turniejowym i do dować. Albo się projektowaniem mi się wydaje, bo można też również dobrze Albo zaprojektować, że rączka jest ma dziurka i się wkłada jak to miedziany pręcik. Nie? Tak jak często się robiło w różnych historykach, nie? że po prostu kolesie nie trzymają plastiku, który był powyginany, no tak. tylko miedziane prędki, koniec i. Które no były faktycznie naostrzone. To jest duża zaleta plastiku, o której w sumie się nie jest taka oczywista, bo ona była oczywista przy metalu, że tak naprawdę przy plastiku do momentu, póki nie zrobisz naprawdę strasznej siupy z modelem, to zawsze jest ten zmywacz, zawsze coś z tym zrobisz. A Żywica już błędów nie wybacza, można tak powiedzieć. Nie? Mhm. Żywica, Finecast no to już są problemy, jeśli chodzi o zmywanie modelu i tak dalej. Zaczy... Jako specjaliści. <laughs> Amerykańscy eksperci z Ameryka... W naszym laboratorium. <laughs> e, nie, da się zmienić. Już powoli żywica, żywica też już... Um, um, oczywiście tych żywic jest multum. W sensie tak. to nie jest tak, że mamy plastik i hello, prawda, tam dot-4, prawda, wszyscy, wszyscy się truliśmy. <laughs> e, <laughs> Malowaliście koło, to teraz burka hmm, munkowa. Dokładnie tak. Um, <clears throat> Ale i Żywica, że tak powiem, wchodzi już powoli w taki okres, że są tam te różne durostripy, jakieś tam inne specyfiki, które zmywają Wawod. tam. No z wamodem bym akurat uważał, ale da się, da się. Są, zawsze jestem, że tak powiem, ten motyw, że tam jakąś część najlepiej jest po prostu tam wrzucić i... I sprawdzić, i sprawdzić, co się stanie. Pozwolę ci wejść w zdanie. Bardzo cenna uwaga dla każdej osoby, która tego słucha. Ja kiedyś Karolowi wysyłałem zdjęcie. po trzech sekundach w złym wamodzie. Są dwa wamody, jak się okazuje. Jest zmywacz do farb akrylowych i airbrush tool cleaner. Jakby się mogło wydawać. Się przerwa, się Oczywiście. Trzeba nauczyć się czytać. Tak, Są dwa są wamody, bo mają dwie różne etykiety. Zgadza się. Jest jeden zmywacz do lakierów z figurek i ten zmywacz, czyli akrylik, czy jak on się nazywa. Jest odporny, jakby tak, możesz w tym Zmywacz do farb akrylowych, no. tak to chciałem powiedzieć. No. Nie wiem, czemu chciałem to powiedzieć po angielsku. Można zmywać żywice w sposób taki, że nawodniony pędzelek zamaczamy w wodzie i zmywamy pędzelkiem farbę z modelu. Na oczami nie zanurzamy z żywicznego modelu, bo nam z niego niewiele zostanie, po prostu. To co Paweł zrobił, wziął model, swój aerograf ultra, to ultra wziąłeś, tak? Ale nie mówię teraz o tym, mówię o tym co Ci wysłałem zdjęcia. A... Wziąłem Custodesa, który był normalnie z plastiku, włożyłem go do myki sonicznej z Airbrush sure Cleanerem. Tak. I w trzy sekundy stał się nurglowcem, jakby nawet podstawka była wygięta, więc polecam uważać i czytać etykiety, jak się okazało, czasami czytanie etykiet znaczy, jest przydatne. Znaczy, powiem szczerze, kiedyś mieliśmy takie zlecenie, to, było, to były naprawdę początki naszego, że tak powiem, malowania na zlecenie. To ja jeszcze wtedy pracowałem na etacie i to, było, to Kasia dostała takie zlecenie, to był Warzone. I ona była... No i te figurki były żywiczne. Nie były wcześniej tam pomalowane no, raczej przez mniej zdolnego malarza niż z tych zdolniejszych. Bardzo ładnie to ujęło. Ale na pewno bardzo się starał. Mhm. W każdym razie dostaliśmy takie zlecenie, żeby zmyć te modele. No i my powiedzieliśmy, że no, bardzo byśmy chcieli i tak dalej pomóc. No ale jednak są to modele żywiczne i my, tak, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie tym nic zrobić. No ale klient... No hardo, jedziemy z koksem, nic się nie stanie. No nie? No i zmy... Mieliśmy też oczywiście zadanie później pomalowania ich, tak? I tak, i później okay. oczywiście mieliśmy pomalować, no i faktycznie zmywaliśmy to wtedy chyba jeszcze w docie nie wiem, płynie hamulcowym. Miałeś na papierze, że to jest na jego odpowiedzialność? Tak, tak. Bardzo tak, mądrze, nie, bardzo nie, mądrze. Znaczy, to byśmy tego nie robili. Ale faktycznie powiedzieliśmy, że no efekty będą takie, on się zdecydował. I co było bardzo fajne po zmyciu faktycznie tych modelów, bo faktycznie tam uważaliśmy, tam bardzo delikatnie to, to, żeśmy wszystko robili. W każdym razie faktycznie ten ut utwardzacz z tej żywicy, on w jakiś sposób tam pewnie wszedł w reakcję. I, I to były takie po prostu figurki takie z gumijagód, tak, takie mięciutkie były fajne, najlepsze były włócznie, które można było tak obrócić o 360 stopni względem... Ale e... powiem Ci szczerze, że jeśli chodzi o Wamot, który jest naprawdę dobrym środkiem do zmywania figurek, nawet jeśli plastik zostawisz na długi okres czasu, potrafi się coś właśnie z niego wychodzi i robi się biały. Ten plastik dostaje białego Ja to, to też potwierdzam. Ja zostawiłem kiedyś sobie gwardzistów, no takich do, do Imperialnej Gwardii, nie astra Militarą, do Gwardii Imperialnej jeszcze. Wróciłem je do pojemnika i zostawiłem ich na trzy miesiące. Zostawiłem ich na szafie i tak mówię: Kurde, wróciłem kiedyś model. I wyciągam, tak okay. Zostawiłem żelazko na gazie. Dopóki, mhm. dopóki je myłem mydłem, było wszystko ok, nie? no bo tak szczoteczka do zębów, mydełko i myłem, myłem, wszystko było białe, super, fajnie wygląda. Nawet nawet sztywne, nie było gumie Natomiast później, jak je zobaczyłem, się dobra warstwa sprayu i na poszło, poszły, bo no, niestety <grymne> obrzydliwe. Tutaj właśnie Karol się przyznał na, na podcaście, że tak. jest oszustem z Allegro. Przedawnienie, tak, przedawnienie tak, tak. to było 10 lat temu. Znaczy to jest taka sytuacja, że przy faktycznie plastiku zbyt długo otrzymanym to też obserwowałem też na swoich alerusach. to nie wiem jak to określić, szczegóły nie stają się tak głębokie jak były, tak. w pewien sposób się to wygładza, nie wiem jak to inaczej określić. Na jest moim... to marginalna sprawa, ale jednak się tak dzieje. Jeśli chcecie zobaczyć, jak się zmywa modele, u mnie na kanale jest filmik prowadzony przez Fleo z... Boże, wyleciało z głowy, jak się ich studia nazywa. Słod z... Fleo, nie pamiętam. Fuck. Fix Factory, Jest ze studia Fix Factory. Długo, długi proces myślowy i on pokazywaliśmy tam właśnie, jak używając zmywacza do farb akrylowych Wamodu zmywać figurki poprawnie i bezpiecznie. Więc możecie sobie zacząć ten filmik, on jest tandetny, jeśli chodzi o jakość, bo jest chyba sprzed 5 lat, ale jest i cały czas jest ważny, bo płyn do zmywania farb akrylowych się nie zmienił. A co to, to, co zaczął mówić Karol odnośnie ultry. To też jest ważna uwaga modelarska. Jeżeli używacie mejki sonicznej, to też raczej nie róbcie długich kąpieli, jeżeli chodzi o Airbrush Tool Cleaner, mimo, że jakby on działa fantastycznie. To długa kąpiel, jak się okazuje, potrafi zjeść uszczelki, co też się musiałem przekonać na własnej skórze niestety. I co, co więcej, uszczelki jak uszczelki, uszczelki możesz zmienić, ale potrafi zjeść chrom z Ultra. Aż tak? Jak zostawisz za długo. To, co ty zrobiłeś, to ty wlałeś wodę i Airbrush Tools Cleaner, no. rozciączyłeś rozcieńczy go. No, i chwała ci za to, bo gdybyś wlał sam, a są tacy ludzie, to byś wyciął surowy wyciągnął surowy metal z tego. bo by ci zjadło chrom i aerograf byłby właściwie nie do używania, bo Kwarna chrom by się tam, wstykała, nie? Chrom nie, chrom, by się, chrom jest tam niby na zewnątrz, ale on tam pod, jak podczas chromowania jest cały aerograf wkładany, więc tam są luzy, nagle zaczynają się robić, wszystko klekocze i tak dalej, i tak dalej. Więc. Na koniec taka mała uwaga. No dobrze, jeszcze raz przypomnijmy: Perfectly Painted Studio możecie możemy znaleźć na Instagramie jako Perfectly Painted Studio bez podkreślnika. To tak jest. I Hegemon Shop możemy znaleźć hmm. na internetach i na instagramie jako hegemonshop.com oraz hegemon.shop na Instagramie i Hegemon na Facebooku. I Hegemon na Facebooku. No cóż, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się tego rodzaju audycja na antenie i czekamy na ciepłe bądź nieciepłe przyjęcie z waszej strony. Bo to jest tak, że Paweł po prostu chce jeszcze przyjechać do grota, napić się łyski i szuka, szuka, szuka pretekstu. My też nam nie przyjedziemy. Ja, ja nie potrzebuję pretekstu. Co? On, on po prostu może wpaść jak ten inkasent. Bez abizo. Jak do siebie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Spędziliśmy sobie miło, mam nadzieję, dla Was trochę czasu. My na pewno spędzamy go miło i ponieważ jest dzisiaj, był wczoraj, 17 grudnia, to idziemy oglądać pierwszy odcinek Władcy Pierścieni, chciałem powiedzieć wczoraj. Tyle gadaliśmy o Władcy Pierścieni, a też na W. Pierwszy odcinek Wiedźmina i żegnamy się z Wami cieplutko. Żegna się z Wami Zimut z Grotterdeli. E, Smaczny kawusi w Hegemon Shop. I Perfectly Painted Studio. Na razie, hej.